Yeah. Sure. Witam Fantasmagieria, podcast w grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 386. Ja nazywam się Damian Polhaka-Dachman i ze mną jest Ryszard Chojnowski. A Karysła, witaj Ryszardzie. Dzień dobry, witaj Damianie, witam wszystkich słuchaczy. widzieliśmy się niedawno na żywo, więc... Cieszę się, że <głos> bardzo szybko nam się udało zorganizować e, nagranie, więc nie, nie, nie mogę powiedzieć, że dawno się nie widzieliśmy albo dawno nie rozmawialiśmy. E, byliśmy na Pixel... To prawda? Haven... Choć uciekłeś w niedzielę, uciekłeś... Znaczy nie w niedzielę, w sobotę wieczorem uciekłeś. A buzię, to zaraz a... zaraz wyjaśnię. E, okay, byliśmy na Pixel Heaven, e, obaj, e, 2017, w tej samej zajazdni autobusowej, co ostatnio. Bardzo podobnie zresztą w, wszystko wyglądało. E, troszeczkę było... Aranżacja była zmieniona, jeśli chodzi o... O rozstawienie sali, sali właściwie takiej głównej do paneli, takiej mniejszej Secret Stage, gdzie no, takie spora gruba. Mi się wydaje, że wszystkie miejsca były zajęte, mogli posłuchać Twojego wykładu na temat polskich lokalizacji. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe właśnie najlepsze są właśnie anegdoty, jak na przykład ta o, a, o Adasiu um, piracie, Barnabie, piracie tak? Barnaby Piracie tak, Barnaby. Tak, to mnie zaskoczyłeś, bo akurat, to mi wypadło. Na pewno kiedyś, kiedyś chyba o tym słyszałem, ale to jest, to jest bardzo ciekawa rzecz. I pamiętaj, że jest w ogóle twój wykład, gdzieś tam w internecie do znalezienia, bo były takie głosy, że, że osoby czekają na przykład, bo, bo slajdy niestety nie było za dobrze ich widać, bo ten rzutnik no. był w bardzo rozświetlonym, takim w takim pomieszczeniu, i niestety yy, nie wszystko było wyraźne. Większość była niewyraźna, szczerze powiedziawszy, a ja nawet tak nie czy znaczy chciałem sobie ulżyć noszenia laptopa, czy też iPada, i wziąłem całą tą prezentację, miałem na iPhone'ie I nawet jeśli coś było niewyraźne na, mm -hmm. na ekranie, miałem nadzieję to przeczytać. Niestety, mimo że iPhone ma do, do, dobrą, wysoką rozdzielczość, to jednak moje mm -hmm. oczy nie były w stanie. Yy, odcyfrować tych ma ma maciupękich literek, więc z pamięci niektóre rzeczy mówiłem. Rzeczywiście ten rzutnik i same warunki no, nie były optymalne, bo tam był bardzo duży pogłos na sali. Ten, ten secret stage znajdował się jakby na pięterku i na dole był widok na całą główną salę zajezdni, jeszcze tam dalej mhm. na tą główną salę panelową i wszystkie głosy, cały ten szum zbierał się na górze, więc tak, tak. no to powiedzmy, że warunki były dość trudne, ale mam, mam nadzieję, że się udało. Natomiast jeśli chodzi o dostępność tego materiału akurat w sieci, to jego w sieci nie ma jeszcze. Znaczy ja nie znaczy jest chciał... jakiś starszy, wiesz? Ten takie, Je, nie, nie, nie, nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. To, co jest starsze, to jest wprowadzenie do lokalizacji gier wideo aha, aha, okay. i to jest zupełnie inna rzecz. Jest tylko sam, taki sam początek, początek gdzie on prezentuje swoją, swoją facjatę z lat młodzieńczych i mówi o miłości do gier i to jest początek, jest podobny, hmm. natomiast dalej wszystko jest inne. Tak, To już Więc... jest, jest 3.0 wersja. Albo jeszcze... Później. Znaczy może nie, nie tripoint, po prostu to jest inny materiał, tak? Mm -hmm. Bo poprzednio mówię o lokalizacji, czym jest lokalizacja, tak. jakie problemy można napotkać i tak dalej. Natomiast w tym materiale skoncentruję się w zasadzie głównie na tym, jak wyglądała historia lokalizacji w Polsce, jak to kiedyś wyglądało, począwszy od lat 80., przez lata 90., aż do początku obecnego stulecia. I mówię o tym, jak to drzewie wyglądało i jak to hmm. wygląda hmm. teraz. Wrzucam różne przykłady, natomiast nie mówię dokładnie o procesie tak. tłumaczenia, o tym, jakie są. No to już takie takie, są takie bardzo stricte techniczne rzeczy, ale, ale, tak. ale historia jest i dlatego ciśnijcie Sława, żeby jak najszybciej nagrał wersję taką YouTube'ową. W ogóle, jeśli chodzi o Pixel Heaven, to ja no, przede wszystkim zawsze się cieszę z, z tej okazji, że można się spotkać na żywo. Że to jest taka ustalona data, że większość e, osób, z, z którymi się znamy właśnie, czy, czy z różnych grup, czy, z, czy właśnie z Facebooka, czy z nagrywania, tak jak teraz, prawda? Że możemy się z, e, spotkać. Jest zawsze bardzo sympatycznie. Muszę przyznać, że, że e, mimo, że tak mniej, prawda, tą imprezą się interesuje bardziej tym, wiesz, tym spotkaniem. Naprawdę. Jakoś tak jest. Chociaż przyznam się, że trochę pochodziłem po, po, po halach. Nawet sobie y, pograłem w y, niektóre gry. Ja nie wiem, czy miałeś okazję w coś, coś zagrać. Chyba na pewno miałeś okazję zagrać w, w jeden tytuł wierowy, bo nawet, y, to było przy okazji takiego, naszej takiej wspólnej rundki, prawda, po całym tym, y, po, po tych halach y, mhm. dwóch. Czyli to było chyba... Ja zapomniałem tytuł, ale to jest coś, nie wiem, czy to Special Forces, czy, czy jakiś... Tak, jakiś... tak. Coś, coś, coś, co do Kanta strike, a pan prezentujący tak, było i... mnie przekonać, że to w ogóle jest przyszłość. I w ogóle warto tutaj zauważyć, że po, w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy było jedno stanowisko z Vivem, do którego była ciągła kolejka, tutaj stanowisk wiarowych było na pęczki, w zasadzie. Dokładnie. W zasadzie co, co krok można było tak. napotkać na stanowisko jakiegoś startupu, który prezentował grę wiarze, niektóre lepsze, niektóre gorsze. Akurat ten Counter Forces, czy jak to się nazywało, był dla mnie trudny do przejścia z powodu tego, że był na okulusie i poruszanie się było zrobione tak. pomocą drążka. Ja troszeczkę więc... pograłem w ogóle w to, chyba dłużej niż ty i to była pierwsza gra, w którą zagrałem po, po przyjściu, tak przynajmniej rano chyba, albo nie wiem, albo w, albo w piątek, wieczorem jakoś, nie wiem, w każdym razie to była pierwsza gra, po którą sięgnąłem, jeśli chodzi o po prostu te takie dostępne na, na hali, bo mówię, o jest VR, prawda? I akurat były te, te, te Oculus Touch, tak? Te, te, te tak. takie kontrolery nowe i były te takie nowe nie wiem, to się nazywałem sądy, takie pałąki z tymi czujnikami, że mniej więcej już ten Oculus Rift... Stacje bazowe. Tak, stacje, stacje bazowe, bazowe. Tak, że, że już ten Oculus Rift jest właściwie... Um, ma te same możliwości, które, które ma HTC Vive. Y. Ale... Nie, nie jeszcze ma. Jeszcze nie, jeszcze nie. Jest ale... Jest jeszcze moim zdaniem spora droga przed Oculusem, nim dojdzie hmm. do poziomu... Hmm, tak. Wy, wy, wygody poruszania się w wirtualnym świecie, jaką oferuje Vive, bo, ponieważ Oculus ma swoje zalety, jak na przykład wygodne okulary z tymi mm. od razu z mm -hmm. zesławkami, sam Oculus Touch, czyli kontrolery są bardzo fajne, natomiast jesteśmy cały czas skrępowani tym, że musimy być blisko tych stacji bazowych. Nasze możliwości ruchu są takie bardzo ograniczone, powiedzmy takie jak w PlayStation VR, czyli kroczek w jedną stronę, kroczek w drugą, a do, do HTC Vive pod względem swobody poruszania się nie ma na razie Czy co c zakładasz, że po prostu będziesz miał przynajmniej te 3x3 albo i więcej tej przestrzeni. I, i, i... No może nie aż 3x3, wystarczy 2x2, 2, ale tak 3x3 znaczy, to jest Znaczy tak jak optymalne. ja testowałem właśnie rok temu, tam y, kiedy mogłem nie wiem, przejść się jakimś wzdłuż jakiejś skarpy, prawda, popatrzeć gdzieś y, y, w dół, na, na, na jakąś taką przepętę, jak musiał skoczyć w ogóle na, na, z, z, z, na spadochronie, albo y, ten już taki kultowy y, y, znaczy, ja nie wiem, czy to jest w ogóle gra, czy to jest jak bardziej prezentacja prawda, z tym wielorybem na, na dnie... Tak, y, tak. Można... Wieloryb jest bardzo słynny. Tak, i, ale to jest fen, fenomenalne. To, bo nawet osoby, które tylko kiedyś tam miały jakąś y, możliwość spróbowania, to zawsze akad od tego zaczynają. I słusznie, bo to po prostu pokazuje, jak można w, zagłębić się w ten świat. I akurat jeśli chodzi o właśnie tą produkcję VR Visio, znaczy ja rozumiem te założenia, tylko niestety... To chodzenie i jednocześnie właśnie gdzieś to sterowanie, jednak trzeba być bardzo przyzwyczajonym do tego i ja, ja, ja wiem, że z, według, według twórców tam powiedzmy tylko jedna osoba na dziesięć odczuwa jakieś nudności czy kłopoty właśnie z, z błędnikiem czy z równowagą, ale wydaje mi się, że ten procent jest tak naprawdę pewnie, pewnie większy, bo ty odczułeś, chociaż jesteś weteranem e, wirtualnej rzeczywistości. E, ja odczułem, chociaż, chociaż właściwie to, to ja tylko tak <gryw> od czasu do czasu zaglądam, ale ja dosyć długo pograłem. Ja po prostu zrobiłem chyba kilka rundek, bo no to jest właśnie to, że nie masz nawet takiego dużego terenu tam właściwie. To, mhm. to wyglądało dosyć ubogo. Jakbyś zobaczył prawda, to w, w normalnej takiej grze, w danej, teraz na Xboxa One czy PlayStation 4, Gdybyś powiedział, że ta gra wygląda jak z, z, z przed dwóch generacji. Chodzi o samą oprawę. Tak, Wszystko tak, inne, oczywiście, no to jest kwestia tego, że tam wyciągasz sobie magazynek, musisz spojrzeć prawda, na, na, na bok, pociągnąć, przycisnąć coś, włożyć ten magazynek. Tylko to przeładowanie było. Y interesujące, ale w ferworze walki zupełnie się nie sprawdzało. Wiesz, zupełnie mi to nie odpowiadało, że ja muszę po prostu nagle się odrywać. Szczególnie, że broń była o tyle ciekawa, że ona strzelała nie tak jak patrzyłeś przez muszkę, czy przez ten, ten, to, to, to oczko takie, wiesz, celownik, tylko jakoś tak nad nim. Wiesz, to, ja rozumiem, że to jest kwestia trzymania broni i tak dalej, ale no yy, było wiele rzeczy, które, które wymagają jakiegoś taki, yy, takiego przyzwyczajenia się. Więc ja powiedzmy, sobie odpuściłem yy, i, i właściwie nie sprawdziłem chyba nic więcej już na VR-ze, na, na, VR na, na tych targach. Właśnie za względu wiesz, już to, co widziałem, to znaczy to, co wcześniej chciałem zobaczyć, to zobaczyłem powiedzmy rok temu. Nie było PlayStation VR, przynajmniej ja nie widziałem, mm -hmm. więc to, to było ciekawe, że nikt się tym nie zainteresował. Z takich doświadczeń, prawda, symulacyjnych, ale, ale nie to bardzo mi się podobała przygotowana pod czwartego DERTA takie krzesełko na, Ta, na podnośnikach. Stanowisko rajdowe. Tak, stanowisko, stanowisko rajdowe na, na podnośnikach hydraulicznych, symulujące przeciążenia w samochodzie no, rajdowym, no, no to była rewelacja. To mi się bardzo podobało. Tam była takaś... Nie, to chyba kilka tras, wiem, że... Ca cały czas kolejka była. Do tego kolejka samowiska. była straszna, ale warto było, bo to jest przyjemność taka, której no niestety rzadko gdzie możesz doświadczyć, bo bo sam taki sprzęt, ja się kiedyś interesowałem, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. Że ty... Czyli samochód. Możesz kupić Dokładnie. samochód bez I, to, ja, I to bez komputera. Wiesz? Ja mówię tylko o, o, o samym właśnie tych, tych, tych, tych, tych dźwigach, tych, tych hydraulicznych podnośnikach. No. Plus, plus musisz mieć przestrzeń w mieszkaniu czy do, domu, żeby coś takiego zainstalować. więc Jak jesteś oczywiście bardzo zamożną osobą i masz sporo pieniędzy do wydania tak. i nie będzie to stanowić wyłomu w twoich oszczędnościach, no to czemu nie? Ja chętnie taką osobę odwiedzę i sobie pojeżdżę, bo w sumie to tanie jest kupić sobie po prostu jakiś taki szybki samochód i na jakiś tor wyścigowy e, wykupić sobie parę godzin i pojeść naprawdę taniej to wychodzi. Nie. A jeśli chodzi o tą grę o strzelaniu, to przy okazji, jak będziesz miał dostęp do Vive'a, to polecam pozycję, która się nazywa bodajże Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades, tak się nazywa, i to mm -hmm. jest symulator strzelnicy. Naprawdę jest bardzo dobrze zrobiony, tak. bardzo. Ale, bez każda ale broni... jesteś już w miejscu, prawda? Nie, ma nie, ma problemu nie no możesz, jak to jest chodzi, w Vive, to możesz sobie, możesz sobie chodzić, tak? Aha. Tam masz sporą przesę, możesz też przemieszczać pomiędzy punktami, bo jest i w wajwie i w Rifcie jest oczywiście zrobione poruszanie się w niektórych pozycjach za pomocą teleportu, tak, czyli wskazujesz miejsce, do którego chcesz się przenieść i tam jesteś. Mm -hmm. Więc w tej grze tak to działa, ale natomiast broń jest zrobiona z ogromną pieczołowitością i to jest tytuł, w którym rzeczywiście kontrolery Oculus Touch sprawdziłyby się lepiej, bo w Oculus Touch rozpoznaje ruchy palców w przypadku kontrola HTC Vive, no to jest rozpoznany tylko ten ruch palca, który znajduje się na spuście, tak? Mhm. Pozostałe palce oczywiście nie są w żaden sposób wykrywane, a tutaj przy Oculus Touch możesz w zasadzie chyba trzy palce każdej ręki są rozpoznawane. Więc to już jest znaczny postęp i przy grze, w której głównie chodzi o obsługę broni, wymianę magazynków, odbezpieczanie, przycelowanie, to takie sterowanie bardzo im dokładniejsze sterowanie mhm. tym, tym lepiej. także polecam jak mieć mieć okazję, bo to jest fajne doświadczenie. a jeśli jeszcze, jeśli mogę szybciutko tak, tak. owiarze, to co prawda niezwiązane z Pixel Heaven ale zacząłem grać w Resident Evil na vr na PlayStation. O, panie, ja, ja słyszałem, że to wiesz, na vr to e, trzeba z no jest, jest tak po prostu, tak wciąga tak można się wczuć w to wszystko. Można się wczuć strasznie, zwłaszcza, że to jest jedna z nielicznych gier, że rzeczywiście to poruszanie się za pomocą drążka jest tak zrobione, że nie czuję żadnych mdłości. E, tylko jednym dłości, które, czy też może nie mdłości, dłości, lecz inne wrażenia <zysz> związane są z tym, że ta gra mnie. Przeraża tak w tym, takim no, horrorowym sensie. Mhm. To nie jest tak, że ona mnie przeraża z jakością wykonania, bo jakość wykonania jest wyśmienita, tylko ja po prostu się boję tego, co za chwilę może nastąpić. Um, I jak najpierw zacząłem grać w Resident Evil 7, tak normalnie już czułem takie tak. ciarki. Natomiast tutaj, jak jesteś w tym świecie i wszystkiemu możesz się z bliska przyjrzeć i powolutku badasz i no, jesteś zanurzony w tym plugawym domostwie, to wrażenie jest tym bardziej większe, więc mm -hmm. trochę, znaczy nie, nie wiem, czy do końca przejdę, na razie dopiero zacząłem i, i mam już duszę na ramieniu. Ale nie, to, ale to jest... może być dobry, do, dobry, dobry trening, jak będę chciał tak. kiedyś odwiedzić jak, jak, jakieś domostwo zamieszkane przez z chłopakami, z łowców, rodzinkę, to... chłopakami z łowców przygód, może jakiś odcinek nagrasz, jakiś właśnie w nocy, jakiś, jakiś ciekawy obiekt odwiedzicie właśnie, już będziesz miał doświadczenie. Ale to jest, to jest ciekawe, bo już chyba nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że na na przykład filmy nie straszą. Ja już ja, ja dawno nie widziałem horroru, który byłby tak sugestywny film, żebym mhm. się mógł przerazić. I, I widziałem różne tam eksperymentalne, typy tam found footage i, i tak dalej, czy, czy jakieś po prostu naprawdę świetnie zrobione z pełną pompą filmy z atmosferą, i one jednak mnie nie, nie, nie potrafią przestraszyć. A gry właśnie, że działałem na wszystkie zmysły tak, tak fantastycznie, to nawet jak nie mam hełmu wirtualnego, że grałem ostatnio w Layers of Fear, grałem w nocy, no, no to byłem bardzo taki, wiesz, właśnie też tak duszę na ramieniu, trochę, wiesz, każdy krok to jak na szpilkach, wiesz, za każdym razem jak otwierałem drzwi, to się bałem, czy coś nie wyskoczył. No, oczywiście ta gra jest tak skonstruowana, że tam nie musisz z żadnymi potworami walczyć, więc e, naprawdę budowanie tej atmosfery jest, e, jest, jest kluczowe. I, i to, mi się, to mi się podobało. Dlatego w ogóle ja mam Resident Evil... Hmm tam ostatnią część jakby na liście gier, w której muszę zagrać tylko, tylko po prostu muszę znaleźć czas i, i odwagę w sobie, no. Ale a propos horrorów z gier właśnie, w której tak pograłem naprawdę długo na, na, na Pixelu nie wiem czy, czy wiesz, tam było to takie ukryte pomieszczenie gdzie była gra Get Even nie, yy, nie wiedziałem o tym, także nie miałem i okazji. to było takie profesjonalnie zrobione yy, taki profesjonalnie zrobiony kącik po pierwsze było cichutko, mm -hmm. bo było w osobnej o. takiej sali no to po zaraz właśnie za, za, za tą e, e, salką panelową, ten Secret Stage, nie? Mhm. E, były przygotowane cztery stanowiska PlayStation, i, i to były takie gabloty, jak na przykład masz w sklepie, prawda? Każdy miałeś krzesło, mogłeś sobie wygodnie siedzieć, musiałeś stać, i miałeś pięć chyba laptopów, chyba te predatory takie, nie wiem, jak one się nazywają, ale to wiesz, takie bestie. Mogłeś sobie zobaczyć, mhm. e, znaczy zagrać, bo, bo nie było, przynajmniej ja nie widziałem, żeby tam jakieś ograniczenie czasowe było. Ja, ja tam z ponad godzinę grałem. I, i na początku nawet mi się podobało, bo, bo pierwsze wrażenie było takie, że to jest takie nie, nie chcę użyć jakoś słowa polskie, ale takie polskie condemned że ta atmosfera z condemned mhm. gdzieś tam ją, ją czułem, nie wiem czy w ogóle coś, coś wiesz na temat Get Living, czy w ogóle coś słyszałeś bo ja przyznam się, że ja w ogóle o tej grze nie słyszałem nie, no ja, ja śledzę, znaczy może, nie, śl zdaję sobie sprawę z Get Even od chyba czterech lat, To gra powstaje bardzo długo i, i tak naprawdę e, oprócz tego, że jest w niej zastosowana fotogrametria, tak jak w, w Ethanie Carterze, Wenisiego Wittenka, czy Zniknięcie Itana Cartera, e, i że są odzorowane tak z wielką pieczołowitością różnorakie, bunkry i przejścia, to ja tak naprawdę nie wiem, o co w tej grze chodzi. No to właśnie I wydaje to, to mi się, o tym że też twórcy też mają problem z przekazaniem tego informacji, o co w tej grze tak naprawdę chodzi. Czy to jest strzanka, czy to jest jakaś gra przygodowa z perspektywy pierwszej osoby, czy to jest walking sim simulator, znaczy, co to co, jest Tak naprawdę innego? to jest czy... miks e, tych wszystkich gatunków i być może dlatego ciężko powiedzmy stwierdzić, co to jest, bo co zobaczysz jak i, i jakieś inne zdjęcie, inne zdjęcie, inne fragment. Nie, bo ja teraz sobie przypomnę, rzeczywiście jakiś czas temu był e, i to może właśnie było 4 lata temu, tak szybko czas leci, e, ta prezentacja tego, te, te, bo to chyba było wtedy po raz pierwszy zaprezentowany ten system e, tego mapowania tych pomieszczeń, że to one wyglądały fotorealistycznie. Jeśli chodzi o PlayStation 4, na którym grałem, to, to nie oszukałbyś mnie. One, one nie wyglądają futuralistycznie. To, to, że na przykład dasz ładną, ta taką bardzo szczegółową teksturę wiesz, ściany, gdzie masz jakieś e, e, nie wiem, graffiti czy coś w tym stylu, e, które realistycznie wygląda, bo, bo jest po prostu zdjęciem, to jeszcze nie świadczy o tym, że to jest jakaś niesamowicie wysoka, zaawansowana technologia. Szczególnie, że e, e, sama gra jednak w większości przypadków jest dosyć taka no, znaczy po pierwsze tam z, zaczyna się rzeczywiście trochę jak walking simulator i, i trochę jak kondem, jak, jak, jak bo e, pojawiasz się zupełnie w jakimś takim e, nie znałem sobie miejscu, masz uratować jakąś dziewczynę, więc prawdopodobnie jest jakimś detektywem, najemnikiem, nie wiem, specjalistą od mokrej roboty, no, chorobie. W każdym razie e, o, oglądasz po prostu te zniszczone, takie charakterystyczne właśnie dla, dla może niektórych polskich miejsc, lokacji takie taki, taki naprawdę zniszczone i to, się, to rzeczywiście to jest takie bardzo plastyczne jeśli ktoś już, lubi takie rzeczy ale mhm. później ta monotonia, ja w, tak jakby w drugiej części, bo to jest tak, że do momentu, powiedzmy, to jest prolog właściwie. Prolog jest właśnie do momentu, do, do, do którego masz tu, uratować tą dziewczynę, tak? I, I później zaczyna się jakby ta, ten, ta, ta główna grana. No I cały czas miałem świadomość, że to może jakiś tutorial jest, bo to się wszystko tak ciągnęło. I chodzenie po tych domach, po tych korytarzach, piwnicach, jakieś takie zagadki yy, logiczne... Yy środowiskowe polegające na tym, że na przykład, nie zmieniasz sobie, yy, bo masz taki coś rodzaju właśnie takiej kamery, która, nie wiem, czy telefonu, kamery, która pozwala ci na przykład zmieniać, yy, włączyć latarkę, ale na przykład włączyć jakąś taką termowizję i widzisz na przykład przewód elektryczny, który yy, nie wiem, czy, czy jest rozgany, czy nie, nagle on się po prostu podświetla. Tylko w momencie, kiedy rozwiążesz zagadkę środowiskową, to on w ogóle przestaje być podświetlone, więc tak trochę to nie ma tej logiki w tym, nie? że raz go widzisz, raz nie. Mhm. Ale to jest jakby to jest szczepianie się. Chodzi o to, że po prostu ta monotonia tego, tego błądzenia po tym wszystkim, mimo, że tam jest jakieś takie ciekawe dno, bo to jest kwestia tego, że w pewnym momencie taki malutki spoiler, nie? okazuje się, że jesteś w ogóle w jakimś takim zakładzie psychiatrycznym, ale, ale ten zakład psychiatryczny no, wygląda na to, że on jest jakiś w połowie opuszczony, no, są jacyś tam y, y, pensjonariusze, tak to tak się wie? Pensjonariusz? No tak, tak. Że, którzy mają jakiś hełm na sobie. Ty też niby masz ten hełm, ale do, do, jest tam jakiś taki ciekawy element. Tylko w pewnym momencie mnie bardzo zmęczyła rozgrywka i oczywiście zmienia się później ten, e, e, ten typ rozgrywki. To dochodzą jakieś nowe elementy, jakieś takie coś rodzaju mocy, które dostajesz, ale, ale to nie są moce magiczne. To wszystko jest wyjaśnione jakby w, w, w tej grze, tylko na zasadzie takiego odłupywania jakichś takich rąbków tajemnicy. Nie? Bo też nie chcę komisować, bo to, wiesz, no, na tym polega właśnie to chyba cały sekret tego, żeby to odkryć, a nie? I o co chodzi w tym tytule i tak dalej. Ja tak grałem dobrą godzinę i, i doszedłem do wniosku, że, że w tym momencie jakoś tak specjalnie nie czuję potrzeby, żeby w ogóle wrócić do tej gry, jak ona wyjdzie. Że ona mnie nie, nie mhm. wciągnęła, nie zafascynowała jak na przykład Condemned. I, i, i, to, I to pokazuje, jak na przykład pacing, czyli, to, wiesz, to, to stopniowanie, wiesz, jak grasz, to tempo, tempo jest, jest istotne w grach. I jak e, czasami nawet nie zwracamy na to uwagi, nie zdajemy sobie tego do momentu, w którym okazuje się, że, że coś, coś nie gra. I e, no wiem, że, że Gedivan już miał mieć teraz premierę niedawno, ale jakoś się opóźniła ponad miesiąc, więc, więc nie wiem, jak. Pod koniec czerwca będzie premiera, a gra już została. Znaczy, wydaje mi się, że gra poszła do recenzji. Tak. Pojawiła się jedna recenzja w prasie drukowanej. W Pixelu chyba znał e... ale nie wiem, czy recenzja, czy... Ale to nie wiem, czy recenzja jest. Jeszcze nie przeglądałem, no. bo dostaliśmy Pixel jako... Tak. No ja dziękuję Potem w ogóle, nie, nie. podziękuję podzięk podzięk na antenie. Rysław obdarował mnie swoim numerem specjalnym top sekretu i, i koszulką, która miał ekstra niż chodzi o, tak. o, o to. Bardzo dziękuję oficjalnie. Ja, Powinniśmy też, skoro jesteśmy przy podziękowaniach, tak naprawdę podziękować organizatorom Pixel Pixelhaven, bo to jest świetna impreza. Ma swoje minusy, powiedzmy organizacyjne, pewne takie, że czasami nie wszystko słychać i, i jest ciasno w niektórych miejscach, natomiast sama idea z i możliwość spotkania się ze znajomymi z całej Polski i nie tylko. Mhm. Przyjeżdżają jakieś typy podejrzane z Irlandii, także mhm. to jest naprawdę świetna rzecz i ja już, ja już nie mogę się doczekać kolejnego Pixel mm Heaven -hmm. i może nie, fajnie było, gdyby były tak może dwa razy w roku. Chociaż jak był jesienią, to to nie było tak fajnie, bo było zimno. i jakieś... Gry grysław i... Heaven zorganizujemy, był Fantasław <laughs> Heaven i, i, o, i super gdzieś Jest... taką konkurencyjną e, i, imprezę. Rozgrywka party niedługo będzie e, w sierpniu, ale niestety mnie nie, nie będzie tam, bo to jest w lato to wypadałem, że takie, takie rzeczy y, cytalnie mi z kalendarza. Y... Ale jeszcze, bo, bo, bo zacząłem mówić o tej recenzji tak, Get, tak. Get i Pojawiła się jedna recenzja w Edge'u y, i gra dostała 6 na 10. Jak na Edge to nie jest źle. Nie, to jest bardzo dobra ocena. To jest, to jest, to jest niezła ocena jak na Edge. Powiedzmy, że w innych, w innych y, y, sieciowych y, publikatorach powinna być to ocena, ocena 7-8 na 10. Zaczy, wiesz co, ja, ja myślę, że y w tej grze jest potencjał I, yy, i ten element, który mnie od razu rzucił się w oczy właśnie, czyli taki, ta atmosfera jak z Condempt, bo w Condempt, przynajmniej w pierwszej części, tam nie chodziło o strzelanie, tam miałeś możliwość strzelania raz na jakiś czas. W ogóle czas. nie, I, no, była możliwość, ja nie pamiętam. Znaczy, wiem, że w drugiej no, części chyba było tego trochę więcej. W drugiej więcej, tak, tak, ale w jedynce chyba nie? praktycznie w ogóle, ale no, Condempt był rewelacyjny i pierwsze Condempt to była to było tak kapitalna gra. Jest ze wsteczni kompatybilności, naprawdę. Warto przeszukać jakieś komisy, jakieś sklepy, nie wiem, Allegro i tak dalej i sobie kondem zakupić ktoś w ogóle nie wie o czym mówimy. To jest jedna z najbardziej atmosferycznych gier z 360. Nie, tak. tak jest, zdecydowanie tak. A warto zagrać na Xbox One, bo teraz te wszystkie gry w kompatybilności wstecznej, zgodności wstecznej działają lepiej niż na Xboxie 360, więc... Tym, ty, tym bardziej polecam. Zdecydowanie, zdecydowanie. Więc, y, y, ale a propos właśnie jeszcze tego, y, y, bo tak wspomniałeś o Pixel -Henry, nie o tym, jak, jak tam organizacyjnie, technicznie tam niektóre rzeczy nie wchodziły, to na szczęście zawsze na Pixelu jest profesjonalna ekipa, która z, zajmuje się nagrywaniem obrazu i, i dźwięku. Ja już widziałem parę rzeczy, y, między innymi panele właśnie z, z Bojan... No. Bojan bo Geborg. Bojan Geborgiem, bo tak. Y, widziałem panel chłopaku z loggingu. Pozdrawiamy. Byłem na obu. Aha. No ja niestety mi się z, z, z pociągami, niestety, sytuacja przykra wydarzyła i, i niestety nie mogłem, a planowałem być, prawda, na. Na, na, na, na szczęście, właśnie to jest. One są wszystkie dostępne na YouTubie i, i naprawdę jakość dźwięku jest bardzo dobra. W ogóle nie słychać haasu, sali, to mikrofony super. świetnie świetnie, świetnie, jest w ogóle nagrane, zmontowane, więc naprawdę polecam poszukać tych, tych materiałów i, i, i znać. Z, z gier jeszcze pograłem w, znaczy pograłem w kilka takich mniejszych gier, ale to niektóre to tak po, po, nie wiem, po 15 minutach mnie odrzuciły, bo, bo, bo była taka... Nie wiem czy dobrze pamiętam tytuł. Shadow Over Isolation? ale to... Nie kojarzę. Gdzieś nie kojarzę. fajnie to wyglądało, jakiś w jakimś domku jesteś, taki walking simulator właśnie, wiesz, tak, yy, i coś się dzieje, jakiś alarm, ale zacząłem krążyć po tym domu, oglądać. Tak mówię, nie, nie podoba mi się. Ale zaraz obok była, yy, była gra yy, Fear Effect Sedna. I, i na pewno... Czyli ty ma związek z Fear Effectem z PlayStation 1? Tak, yy, pierwszy, tak. Tak, to jest kontynuacja, tylko yy, ja nie pamiętam dokładnie, yy, znaczy... Wydaje mi się, że po prostu jest teraz nowa formuła, nowa koncepcja, bo teraz masz wi widok izometryczny, e, tak jak powiedzmy w Tokio e, 42, o którym będziemy później rozmawiać, e, ale, mhm. ale nie możesz obracać kamery, w tym sensie, że to jest taki sz na, na sztywno. Trochę to przypomina właśnie te wszystkie takie izometryczne gry, e, jak, e, wiesz, nawet klasyki, jak Crusader e, No Remorse. Tak. tak. Więc mniej więcej tak i akurat e, niestety nie, nie wiem, jak te dziewczyny się nazywałem, ale jedna główna bohaterka jest od razu rozpoznawalna, to jest ta z ciemnymi włosami, i jej e, narzeczona kochanka, nie wiem jak tam współtowarzyszka, bo powiem tak, że e, jest zachowany ten sam styl graficzny, jeśli chodzi o, o scenki przerywnikowe, czyli to jest takie, mm -hmm. te, tak, takie filmy animowane no to nie jest anime, ale coś tak trochę między europejskim animacją, mam właśnie japońską, tak bym to gdzieś pomiędzy pomiędzy wrzucił e, francuską o. i e, to się dosyć ciekawie wygląda tam jest jakaś historia właśnie szpiegowska w tle ale sama gra była całkiem przyjemna. No tam taki element, właśnie, że chodzisz i strzanasz prawda, takim małym ludzikiem, bo to naprawdę te postacie są, no, nie wiem, może mają tak 2 centymetry na ekranie. Więc że są drobniutkie mm -hmm. na tym. I możesz przełączać je w każdej chwili między jedną a drugą dziewczyną, jakieś tam są też takie elementy zagadek środowiskowych. Bardzo przyjemnie mi się grało, więc przy, przyznam, że to była taka, taka mała gra, takie małe odkrycie chociaż no, no też grałem może tylko z godzinę, nie? Ale, ale podobało mi się to, co widziałem, więc to było takie y, miłe, miłe zaskoczenie. No poza tym to było bardzo dużo takich właśnie mniejszych, y, większych gier, y, pomijając oczywiście całą scenę retro, tam można było pograć sobie na starych komputerach, był mały turniej y, Social Soccer, gdzie no tak. y, y, y, jakieś takie dziwne losowanie doprowadziło do tego, że zmierzyliśmy się już w pierwszej rundzie, ale no... Y, Uległem, uległem twojej, się, tak. twojej mocy, nie wiem, oczarowałeś mnie swoim, <laughs> swoim charyzmą i niestety nie byłem w stanie po prostu wpakować piłki w twoją siatkę. Za to tobie udało się to dwukrotnie i przeszedłeś tak. do drugiej rundy, nie wiem jak później Której przegrałem, tak? przegrałem z kolegą Johna Hera chyba w ogóle kim z ekipy tworzącej grę i przegrałem 0 do 1, więc nie, więc nie, zielone. natomiast sama gra bardzo fajna, naprawdę fajna. Jest takie dziwne połączenie... Goula czy Kickoffa oraz Sensibusoke. Zalety z obu tych gier. Naprawdę bawiłem się fajnie, plus miałem możliwość sprawdzenia wersji VR wirtualnej, Aha. która działała na, na telefonie Samsung Galaxy. I ta wersja no... Bawiłem się bardzo dobrze. On, oczywiście ona działa tylko przy podłączeniu kontrolera, nie można sterować jakoś ruchowo. Mamy po prostu kontroler i perspektywę taką, jakbyśmy siedzieli, siedzieli na koronie stadionu, oglądali wszystko z góry i robi to... Yy... Nieoczekiwanie, bardzo pozytywne wrażenie. Także kiedy wyjdzie Social Soccer, to na pewno będę, będę zainteresowany graniem i może w sieci będę grał, bo to jest taka szybka gra do odpalenia na, na, na parę minut. nie Trzeba uczyć się skomplikowanej klawiszologii jak w FIFA i, i Pesie, które to gry są bardzo fajne i lubię je. Natomiast Social Soccer można dać, można dać kontroler osobie, która po raz pierwszy coś takiego widzi i będzie sobie w miarę radzić. Będzie wiedziała, że tym się steruje, tym się i to w zasadzie wszystko, co, co potrzebne jest, mm -hmm, więc coś, bo soker ma potencjał. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że wśród tych gier, które tam było, było ich mnóstwo, dwie gry polskie mnie zainteresowały. Jedną nawet kupiłem. Jest to gra Regalia of Men and Monarchs gra polska, wydana także w wersji angielskiej, jak tytuł sam wskazuje czyli o ludziach i monarchach. Zresztą to jest fajny tytuł i może go wrzucę do Aha. angielskiego dla graczy. <grafy> Natomiast sama gra jest taką takim, jakby to powiedzieć... Polskim, japońskim RPG. Tak, polskim, japońskim RPG czerpiącym dużo z Final Fantasy Tactics. Dla mnie Final Fantasy Tactics to jest jedna z najlepszych gier których nigdy nie ukończyłem. Były tak długie, ale zawsze się świetnie bujemy. I to jest kapitalna gra. Regalia ma bardzo ładną grafikę, chociaż nie jest to styl, który, którego jestem fanem. Mi się po prostu tła nie podobają. Przynajmniej te początkowe są, są bardzo proste, ale za to postacie są świetne. Ładnie wyglądają, są zanimowane. Od razu tak, przywodzą na myśl japońskie RPG. Ja jeszcze do tego, do Fallout Tactics z zarzuceniem, ale też na pewno grałeś, y, Vianne Dark. Final Fantasy, tak, Final Fantasy Tactics, nie Fallout. Y, Przepraszam, Final Fantasy. Fantasy, Final Fantasy. Final Fantasy. Y, y, y, Chociaż Fallout też tam trochę może. Ale Fallout ja pamiętam, Fallout Tactics to była piękna gra, ale, ale nie, nie miała niestety tego takiego trybu, jak, znaczy niestety, no, miała inny tryb, po prostu walki, tak. był ale... Ale też był w czasie rzeczywistym, ale to jest inna historia. A Janna Dark, nie wiem, czy pamiętasz też taka, taka z tego typu gier. Na PSP yy, była. Jak, prze, jak przez mgłę Była, tak. była, była. Ona też była strasznie rozbudowana, R w ogóle sobie. Tej... Rewelacyjna, tej... ale po prostu w pewnym momencie gdzieś poziom był już tak trudny, że nie, nie, nie poradziłem sobie po jakimś czasie odłożyłem. Niestety i nie wróciłem. Dzisiaj... Zresztą ty, ty, rynek tych izometrycznych RPG-ów... Ym... Ma w Japonii chyba bardzo... Znaczy jest bardzo duży w Japonii, bo tam mamy takie gry jak Tactics Ogre, tak. jak właśnie Final Fantasy Tactics, czyli twórcze jego rozwinięcie, jak, jak Fire Emblem... Rewelacyjny, i, i, i niedługo wydany, wydany będzie także na Switchu, jak Disgaea, która też się pojawiła, Disgaea 5 i na PlayStation 4 i na Switchu, która jakby jest tak kosmicznie rozbudowana, już, że nie wiem, tam tak. można by, by chyba grać prze, przez kilka lat i nie, nie wszystkiego, więc. No, ale nie, ale regalia. Na pewno odpalę, odpalę regalia, bo jeszcze nie miałem okazji. A drugi tytuł, Aha. o którym chciałem powiedzieć szybciutko, to firma Artifex Mundi miała takie stanowisko jakby laboratoryjne gdzie AmLab było... chyba to tak nazwać. tak a Mondi Mundi słynie głównie z produkcji gier tak zwanych Hopa czyli Hidden Object Puzzle Adventure i rynkiem docelowym dla tych gier są powiedzmy panie w wieku 40-50 lat w Stanach Zjednoczonych które tam są często historię. historie Maron. <laughs> pozdrawiamy Dawida albo, albo takie nie wiem, to ja zawsze mam wrażenie, że to są takie historie jak y, grafiki są bardzo ładne, ale przywodzą na myśl okładki arlekinów lub takich romansów jakichś mhm, a my mamy jakąś bohaterkę bardzo mądrą najczęściej, która rzucona zostaje w wir wydarzeń spra sp sp które sprawiają, że musi Sięgnąć do pełnego repertuaru swoich możliwości, nagle odkrywa w sobie siłę, której dawniej nie miała, no takie powiedzmy bardzo ładne graficznie, dla pewnych osób też pewnie ciekawe, fabularnie, historie często z dużą dozą takiej, czy z dużą ilością takich metafizycznych wstawek, jak na przykład piraci, jacyś, duchy piratów, duchy w ogóle i tak dalej. To są fajne gry, które nie wymagają powiedzmy takich nakładów czy też, które nie są tak skomplikowane czy też czasami surrealistycznie trudne, jeśli chodzi o zagadki, jak, jak klasyczne przygodówki. Tak, ale one są naprawdę bardzo ładnie wykonane, bardzo naprawdę mają wiek, świetnych tak. artystów, muszę przyznać, jeśli chodzi to, to zdecydowanie, o, o, o, o taki a... poziom właśnie graficzny ten, ta, ta, ta, ta, ta rysowana grafika no jest tak przyjemna, że ja czasami się łapię, że ja mówię, no chętnie bym zagrał, prawda, ale, ale wiem, że po prostu ten typ rozgrywki nie jest dla mnie, ale, ale jest coś bo takiego, to jest poszukiwanie, że... Bo to jest często poszukiwanie jakichś obiektów tak. na ekranie masz to listę jest taka obiektów, dobra tak. Być może właśnie jak ktoś by potrzeba pozawi... by się odmurzyć od tych wszystkich szelanin, tych, tych, tych mordobić i tak dalej, to warto sobie jakąś taką tajemniczą hop. historię rozwiązać właśnie poprzez szukanie jakichś ukrytych obiektów właśnie na, na planie. Ale tutaj Artifex Mony nie pokazywało żadnych hop, czy też hopów. Tak. tylko między innymi bardzo fajną, klasyczną przygodówkę pod tytułem Matrioszka. Mhm. Matrioszka to jest gra opowiadająca o perpetach dziennikarza, który został, który znalazł się nagle w państwie... Za żelazną za żelazną kurtyną stylizowaną właśnie, styliz tak. stylizowanym państwie na, na Związek Radieski, To Na Związek Krajewski to państwo nazywa się Matrioszka. No i oczywiście wpada w ciąg absurdów rodem... No, absurdów, które mogą pojawić się tylko w państwie socjalistycznym. Jak wiadomo, socjalizm dzielnie walczy z problemami nieznanymi... Dzielnie tworzy i walczy z problemami nieznanymi żadnym innym ustroju. I takie mamy po połączenie barei i komedii pomyłek. I to jest naprawdę było naprawdę fajnie zrobione. Przywodzi nam myśl trochę taką stareńką grę na Amigę, która się nazywała Big Red Adventure, mm -hmm. w której też kierowaliśmy grupą osób, chyba było trzech bohaterów, którzy nagle znaleźli się w Związku Radzieckim, czy też państwie stworzonym na wzór Związku Radzieckiego i próbowało rozwiązać różnorakie problemy, które tam na nich I Matrioszka naprawdę bardzo fajnie wygląda, ma świetną grafikę. Zagadki z tego, co widziałem, nie są bardzo skomplikowane, zwłaszcza jak ktoś był wychowany w PRL-u, to ten absurd sytuacyjny jest dla niego dosyć prosty czasami do ogarnięcia, ale moim zdaniem świetna gra, kiedy już wyjdzie, to do, do, do pokazania młodemu pokoleniu i, i, i, i po, pokazaniu, słuchaj, młodzieży tak to kiedyś naprawdę wyglądało, albo bardzo podobnie. Mhm. Także na matryoszkę będę bardzo, bardzo życzliwym okiem y, y, zerkał i, i na tą grę czekał. Znaczy tam było y, chyba trzy gry właśnie ta druga też była bardzo ciekawa, Section, tak się nazywa? Tak. Taka taka platformówka, trochę, więc... trochę Outlander, tak? Outlander, trochę, trochę Orient Blind Forest. Tak, tak, tak. Troszkę ładnie wyglądająca, też w nie grałem, ale widziałem... Ja się na, nie dopchałem na niestety, nawet do stanowiska dla no prasy był... nie dopchałem się. <laughs> tam cały czas był ruch na tych stanowiskach i naprawdę w ogóle chyba wszyscy prezentujący swoje, swoje gry nie mogli narzekać na to, że nikt się nim nie interesuje, bo przy każdym stanowisku zawsze był, były osoby, które patrzyły na, na gry, zadawały pytania, stały, starały się zagrać. Mi zwrócono uwagę też na grę pod tytułem Paradise Lost, wzorowano ponoć na twórczości Miltona, czyli na, na raju utraconym i, mhm. i na tym, jak, jak Lucyfer strącony do piekła próbuje wdrapać się ponownie do, do niebios, ale w zasadzie Widziałem tylko ładnie wyglądające grafiki i, i na razie jeszcze niewiele. Poza zresztą ekipa, która prezentowała tę grę, miała tam na stanowisku napisane, że szukają mm -hmm. osób do pracy nad grą i skrypterów, projektantów, pisarzy, grafików, więc to jest chyba jeszcze taki... Wczesna w... bardzo faza. Wcz... Tak, wczesna bardzo faza. Był też, nie wiem czy zauważyłeś, no chyba na pewno zauważyłeś, był też labirynt śmierci. No był, był. <śmiech> mówisz w wersji planszowej takiej. Tak, no i w książkowej też był był autor sam. Tak, Artur Schindler. Ja myślałem, że w ogóle nie odbiorę mojej kopii gry, bo ona wysłała na Częstowy, ale brat niedawno był i mi przywiózł i już czekała na mnie tutaj, więc ja zdążyłem nawet zerwać folię. Więc wow. opowiadaj. Znaczy, mogę ci tyle opowiedzieć, co pewnie ty mi możesz opowiedzieć o Dark Souls, grze planszowej, bo... bo... Znaczy, ja raz zagrałem rok temu bo wtedy, mhm. wtedy w tej prototopowej wersji Artur Szyndle prezentował e, Labyrinth Śmieci. To jest taka gra planszowa, kooperacyjna, więc e, wiem, Rysławie, że to nie jest e, twój konik, ale tu mniej więcej chodzi o to, że po prostu możesz grać właściwie od jednej osoby do nieskończonej liczby, bo on tam widział, że nawet testował w 17 osób, ale na pudełku jest napisane, że y, najlepiej się właśnie grać od 1 do czterech osób, ale tak powiedzmy maksymalnie y, można grać nawet w 10. Nie? I to mniej więcej tak wygląda, że masz plansz, na której y, według scenariusza, który sobie wcześniej wybierasz, y, y, pojawiają się losowe zdarzenia, nie? bo wchodzisz do tego labiryntu, coś tam się dzieje i Wszyscy, którzy pamiętają jeszcze z lat 90., kryształy czasu będą się czuć jak w domu, jak u siebie, prawda? Bo to jest ten świat. Dla niektórych interesujący, dla niektórych zabawny, trochę. Ja nie chcę się wypowiadać. Ja, ja, ja mam taką. Ja pamiętam kryształy czasu jako taki system, że jak już wszyscy się nagrali, powiedzmy, znudzili, że dzisiaj już nie chcemy się grać ani w Cyberbanka, ani w DD, ani w Warhammera. No to co, może sesja w kryształy czasu i tak czasami... Może było. wyciągniemy kalkulatory tak. i zagramy w kryształy czasu. <grym> tak, ale, ale, ale ja mam jakiś sentyment do tego i, i postanowiłem wesprzeć ten projekt i zaraz mi to wszystko przyszło. Dzięki temu, że byłem też takim jakby... No to, to było rok temu, prawda, kiedy, kiedy, kiedy już powiedzmy kupiłem tę grę, no bo to taki Kickstarter, nie Kickstarter właściwie to był, to, to dostałem ładny kubeczek i, i, i autograf od... Artura i tak dalej. Mówię, taki sympatyczny taki, y, taki gest, Więc ja jeszcze trochę muszę, powiedzmy, na, na tym miejscu chcę mi posiedzieć, przypomnieć sobie, jak wyglądała ta prezentacja, co tam trzeba zrobić. Może, może do gry wrócę. Y, znaczy do, do opisu w jakichś przyszłych odcinkach. Ale, ale nie chcę teraz zajmować jeszcze więcej czasu. Y, Ryszardzie, ale to w takim razie ty mi opowiedz, jak, jak wygląda już w rękach prawda, to pudełko z, z magiczną zawartością gry planszowej Dark Souls kiedy otwierasz pudełko z Dark Souls, widzisz od razu napis You Died. To jest pierwsze. Otwierasz pudło i widać jak napis You Died. Mm -hmm. I, I pod tym kartonikiem, czy też pod tą płachtą papieru z napisem You Died są piękne figurki, które będą jeszcze piękniejsze, jeśli zostaną pomalowane, ale naprawdę zostały wykonane z dużą dbałością o, o szczegóły. Mnóstwo kart, kafelki mapy, czy też terenu, po którym się poruszamy, instrukcja i w zasadzie tyle, co zobaczyłem. To też jest gra kooperacyjna, więc to nie jest takie, że rywalizujemy z kimś. Ja kupiłem Dark Souls głównie z powodu tego, że to jest Dark Souls. Nie spod... Jakby nie nawet nie, możliwe, że w nią nigdy nie zagram. Mhm. I mówię to zupełnie szczerze, bo jakby i tak gier do zagrania jest mnóstwo, natomiast chciałem mieć coś związanego z tym światem, oficjalnego związanego z tym światem. Figurki wyglądają świetnie, nawet zamówiłem dodatkowe figurki bossów może je uda mi się pomalować. Z tego, co czytałem, to po pierwszym zachłyśnięciu się tym, że ktoś zrobił grę, na podstawie, grę na podstawie świetnej gry komputerowej, okazuje się z recenzji, które widzę, że to nie jest powiedzmy nie. wybitne dzieło. To nie jest wybitne dzieło. jest dużo recenzji krytycznych bardzo, więc nie wiem czy, czy zagram. Może przekonam do tego mojego, mojego pierworodnego, który jest wielkim fanem Dark Souls i, i, i Gotha Grakusi, ale najpierw musi skończyć rok. Wysławie, nagraj może jakiś taki mały unboxing i tak dalej, jakąś prezentację, bo to mnie bardzo ciekawe. Znaczy, w sensie pewnie mógłbym gdzieś to znaleźć w internecie, ale, ale, ale lubię, lubię materiał twojego autorstwa, na pewno wielu słuchaczy też. A, więc dziękuję <laughs> bardzo. Bardzo chętnie bym to zobaczył powiedzmy z swojej perspektywy. Więc a, a propos jeszcze Pixela, już tak zamykając, to wracając taką pętlą właśnie do tego, co główną atrakcją jest Pixel'em. oprócz tych wszystkich fantastycznych retrosprzętów i, i tego, że można, i że młodzi ludzie mogą, powiedzmy, zasmakować tego, co, co, powiedzmy, było częścią naszej młodości, to oczywiście ten aspekt towarzyski jest bardzo istotny i, jak co roku cieszę się, że właśnie ciebie spotkałem, że spotkałem Michała Boche, Dawida, Piotka, Kudanka. No są mnóstwo, mnóstwo ludzi, którzy no, w ogóle też mnie na przykład z twarzy zupełnie nie rozpoznawali, ale jak się dowiedzieli kim jestem, to kojarzyli, więc to było takie miłe, że przynajmniej w jakimś tam stopniu musisz częściej money, pokazywać swoją przystojną twarz tak. po prostu szczęście to mogłem to się to... w twoim blasku <laughs> trochę ogrzać <laughs> bo było parę sytuacji <laughs> że nawet bardzo ci dziękuję tam była jedna taka sytuacja, że ktoś do ciebie podszedł, a myślę, że mówisz, że Grysław i tak dalej i tak dalej, Ja, to jest a to jest pan, który też nagrywa i tak dalej, Fantasmagier, i tak dalej, no ale, e, prawda, e, Fantasmagier, przygrysławię to jest taki zupełnie anonimowy. No <laughs> żarty sobie, więc, ale, ale było naprawdę sympatycznie, ja nie, wszystkich z imienia, po prostu na chciał wymienić, tutaj, wszystkie ja bym chciał wymienić z imienia, to, to prawdopodobnie już by tak z 15 minut, no nie? i musiałbym sobie to gdzieś zapisać, więc naprawdę, y, bardzo się cieszę, że mogą się. Z, z każdym z osobna i w, i w grupie spotkać i pogadać, bo jedynie co bym, y, czegoś to to że nie mogłem być w dwóch miejscach jednocześnie, bo, bo ten y, afterek to y, impreza była na 102 i zresztą no, no piksel jest, jest, nawet jeśli ten pixel by się pikselem nie nazywał, to, to i tak bardzo dużo dobrego zrobił i ja się strasznie cieszę, że y, że jest i mam nadzieję, że nawet jakby się okazało, że, że Pixel by zniknął z, z rynku, bo nie wiem, bo wiadomo, prasa drukowana to yy, nawet jeśli, jeśli się trzyma, to i tak jakby przyszłości przed nią nie ma, to że ta impreza to będzie yy, jakimś takim stałym punktem. No impreza, impreza jest po prostu fantastyczna. Impreza jest fantastyczna. Jeszcze raz wielkie dzięki dla organizatorów, dla, dla Roberta, szczególnie dla, dla Łapusza, który to wszystko chyba ciągnie i, i, i zazdroszczę mu, że ma tyle energii i pasji, że, że, że mu się chce, no bo to nie jest łatwe zorganizować coś takiego, ściągnąć zagranicznych gości, z, y, którzy opowiadają o, o grach i był przecież Rob Hubbard, czyli absolutna legenda muzyki ośmiobitowej, był, był Charles Cecil ze swoją małżonką, czyli y, y, Założyciele Studia Revolution Software, znani z Lair of the Tentress, yy, yy, Broken Soda i. Yy, yy, Boże, yy, no. Jak się nazywa? To jedna z najlepszych gier przygodowych, której tytuł mam na Tak, Billy the Seal Sky, o właśnie, pierwsza pierwszego słowa zabrakła, I, i który miał, miał swój panel na temat twórczości Revolution Software. Także był Petro Tyszczenko, czyli szef. Amigi z, z lat 90. Tak. Także, także mnóstwo osób interesujących. Wspomniany bojangeborg, twórca Fairlighta i pakietu do tworzenia grafiki Artist. Na Dead Spectrum, który, tak. na Spectrum no, który też w zasadzie taką legendą jest i, i ma 2,5 i metra wzrostu chyba. Nie? Tak. Zrób, Chociaż ten panel był nim... bardzo krótki, bo on trwał niewiele ponad e, pół godziny. Tak? Mm -hmm. albo albo bardzo bardzo fajnie poprowadzony, bo prowadzący doskonale znał gry. Widać, że Fairlighta grał tak. wielokrotnie i... i, I Paweł Schreiber zaprowadził. prowadził. Tak, Paweł Schreiber. I bardzo Paweł dobrze Schreiber w ogóle powiem. po angielsku tam brylował. Muszę przyznać, że mój, Bo tak w do, do innych panelistów, jak tam rozmawiali z, z Robem, to, to już tak nie było to dobrze, bardzo, ale no. to... Ja, ja się to tak czepiam, ale sympatycznie, niezłośliwie. Ale, ale Paweł Schreiber też dużo mówił. Muszę przyznać, że tak, tak przynajmniej jedną trzecią tego panelu to wypełniałem jego ale anegdotę. Ale mówił bardzo ciekawy. Tak, tak. Także kudosy dla Paweła Schreibera, świetnie świetne, mm -hmm. No po prostu szkoda, że to godzina jest, albo półtora nawet, bo tam naprawdę no. można było dużo ciekawych rzeczy, rzeczy yy, pokazać. Więc yy, Pixel Heaven, piąteczka, na pewno za rok też yy, będziemy... Tak, no, no i było po byku jeszcze wypadł do pobyku tak po byku tak tak ja mam nagrania w ogóle i tak dalej ale t -t -t chyba nie zdecyduję się wpuścić w, w <śmustan <recenzionale> <śmustan <racjanie> <śmustan analys sound> może ktoś jak mnie poprosi jak będę mi się osobiście widać to wyciągnę mi telefon i tam jest ta. no bo nie powinno się pokazywać jak ludzie jedzą prawda Więc ten. ale było bardzo sensyczne bo tak zrobiłem kółko i zrobiłem jeszcze w ogóle taki jedno z, y, taki filmik gdzie chciałem rodzince pokazać jak to mniej więcej wygląda i to było tak a to może nawet wrzucę to na facebooka ale jak ja normalnie nigdy nie żuję gumy to, z jakiegoś, z jakiejś przyczyny, być może właśnie, że, wiesz, cały dzień tam się siedzi i trzeba też mieć świeży oddech, tak daj, tą gumę i, no tak, wiesz, tą szczęką że to po prostu się nie nadaje do. Po Tak, po amerykańsku. Ta, po amerykańsku, po amerykańsku. Więc, niestety nie nadaje się do emisji, więc, ale zdjęcia mam, e, nasze wspólne też między innymi, e, ze słaczami, jest moje zdjęcie i, i Jakuba, e, mamy takie same koszulki, fantazmagieri, więc bardzo się cieszyłem, że, powiedzmy przynajmniej jedna osoba była jeszcze w koszulce Phantom Games, i było tylko tak, że ja że ja mam. I, i, i no, no sympatycznie, naprawdę impreza, impreza super, kropka. chcemy następne, Jak będzie następne Pixel Heaven, to jak tylko tak. się pojawi możliwość Jakby się ktoś zastanawia, biletów, jak ja to... wyglądam, to ja zawsze przy, przy sławie jestem. Wrzucę <laughs> zdjęcie na zrobi, wypadek, ale... Z, z, zrobiliśmy sobie zdjęcie jeszcze z Kuldankiem, tak. mamy wspólne zdjęcie w, w trzech, stoimy tak. sobie tak, nie, także nie. No. Trzy filary. Ja, ja, natomiast, ja natomiast zrobiłem sobie właśnie zdjęcie, tak, tak, taka anegdotka, zrobiłem sobie zdjęcie z Bojan Geborgiem i później zobaczyłem to zdjęcie i tak kurczę sięgam mu do pasa. To nie, nie, nie wiem, czy je wrzucę. Możemy się zastosować wiesz, jakieś przechylenie, przekrzywienie kadru wiesz, to inaczej to ustawić. Tą znaczy, z drugiej strony, wiesz, ja, ja nie jestem w żadnym dublasie, jestem średniego wzrostu, tak? 76 czy 7, a tutaj Bojan Geborg, no tak. Pod 20 chyba, więc okay. sięgam mu, no nie wiem, powiedzmy do... do na, nawet nie do ramienia, trochę chyba niżej. Okay. Więc... Ploteczki. Ploteczki. Far Cry 5. Wreszcie mm -hmm. pojawiły się jakieś oficjalne informacje, już nie tylko przecieki. Nawet jakieś zjazduny. Jak tak. ci się podoba w ogóle ta, ten klimat? Montany, jakieś takie... Znaczy w ogóle, to tylko tak szybciutko, nie wiem, gdzie serial Justified? Tak, widziałem, znaczy nie widziałem, że 3-4 odcinki. Ale tak. to, to tak, właśnie, to trzy odcinki. Widziałem, że zobaczył pierwszy sezon albo drugi. No to... Jeszcze to ten, tam, tam jest taki element związany <głosy> z, z, z takim głównym antagonistą, ale to. między taki podobny jest trochę w, w dźwięku, jeśli chodzi o to, tą prowincję amerykańską, nie? Mm -hmm. Tutaj Montana. Nie, widziałeś właśnie Farkaj 5? Te znaczy, widziałem, właśnie widzę zwiastun. Teraz, znaczy już się bez głosu mi się tam e, właśnie odpalił na mhm. kanale IGN-u, znaczy na, na Twitterze IGN-u. Znaczy powiem Ci tak, moja opinia będzie niepopularna pewnie mhm. i pewnie zaraz wyjdę na jakiegoś dowota, ale po zobaczeniu okładki Far Cry 5, zobaczeniu o czym ta gra będzie traktować, to ja nie wiem, czy ja będę chciał w nią zagrać. Mhm. I dlatego bo jakby to jest, to jest bardzo... Będę teraz pewnie wyrażał niepopularne opinie, ale to jest bardzo proste nabijać się z chrześcijaństwa. Ale wiesz, co A, mi się i... wydaje, że to chyba nie będzie takie, że to będzie taki. O, no właśnie, widzę na tym zwiastunie, tak? tak? Gość trzymający Biblię morduje innego, więc. Aha. <laughs> Albo wiesz, krzyż, wszędzie krzyż. Jakby to jest, to jest bardzo popularne i modne robienie z chrześcijan jakichś psychopatów, kiedy psychopatami są tak naprawdę nie oni, ktoś inny zupełnie. Więc... Przez to, że yy, wspomniałem o tym Justify, tam był też taki moment właśnie takiego cynicznego trochę przestępcy, który nagle się nawraca. No nie? I, I to jest kwestia tego, że znaczy nie, nie bierzesz, yy, znaczy nie traktujesz tego człowieka jako takiego przedstawiciela powiedzmy właśnie chrześcijaństwa. No bo to jest, tym mniej więcej jest ten motyw, że jest Józef yyy, yy, yy, yy, Ziarno, ja tak który jest yy, nie wiem, czy on jest jakimś pastorem, czy jest jakimś samozwańczym liderem kongregacji Brama Edenu. Yy, I yy, to yy, yy, yy. I to ma, ma się taki dźwięk, że to, jest jakiś, że to jest jakaś sekta, jakiś kult i tak dalej, ale, ale wydaje mi się, że, że no ten moment... Właśnie to jest ciekawe, że jak oni to, jak oni to pociągną? Nie? Czy to rzeczywiście będzie tak, że oni będą yy, odwoływać się centralnie do do do i, i robisz to w jakiś. Czy znaczy wiesz, mocny... ma, ma, masz obrazy, masz obrazy krzyża, oczywiście ten krzyż jest stylizowany, jakieś jest in, to nie jest klasyczny krzyż, ale to jest taki różo krzyż różo krzyżowców trochę. No tak. właśnie, więc oni będą e, tak do pewnie wokół tego. Czy znaczy, nie, no powiem tak, to nie jest tak, że, że będę coś krytykował nie, nie grając w to, natomiast jakby będę podchodził do tego z taką pewną, może nie niechęcią, ale jakby z ostrożnością, mhm. tak, bo to. Ty, czy wiesz, bo to na pewno nie ma nic wspólnego na przykład z, z, z, z taką wiarą, jak, jak my na przykład znamy, czy na przykład jest katolickim Czy w Stanach jest mnóstwo różnych sekt, tak. tak parachrześcijańskich para tak. można nawet powiedzieć? Parachrześcijańskich. Natomiast y, zastanawiam, zastanawiam się, czy znaczy tak to, to z drugiej strony, to Ubisoft. Ubisoft jest bardzo ostrożne. Mhm. Y, y, y, jakby w wypowiadaniu się na tematy, powiedzmy, polityczno-religijne, co widać na przykład w Asasynie, gdzie na, jak zaczynasz grę, to masz taką informację, że ta gra została stworzona przez zespół wielokulturowy, uznając, tak, wielokulturowy i tak dalej, tak dalej. Z drugiej strony wydaje mi się, że jest klimat politycznego przyzwolenia łajanki na chrześcijaństwo. I ja to nie mówię z, jakby z pozycji jakiegoś ortodoksa, wręcz przeciwnie, jakbym. Ja to, ja to mówię powiedzmy z pozycji osoby konserwatywnej tak. w pewnym sensie, Natomiast nie, nie, nie jestem jakimś, wiecie... Znaczy, czy ja bym w ogóle to widział, ja się ja rozumiem, w stu procentach znaczy, Nie podoba ale... się, nie, nie się jakby... Czy, kurczę, nie mogę powiedzieć, nie podałem się, bo znaczy, jestem trochę zasmucony, trochę, że pewne elementy zdają się wskazywać na to, że możemy mieć do czynienia z pokazywaniem tego, że niektórzy wyznawcy chrześcijaństwa to co od razu będzie rzutowało na to, że jakby przez projekcję, tak? Jak ci są psycholami, to to i się jest psycholami. Od razu to jest jakby... Ja nie znaczy, wiem, czy wiesz, nie to sięga tam jest... tego nie, bo czy, tam, i, i, czy tam będą jeszcze inne postacie. I tam na przykład jeden z, z takich pozytywnych chyba bohaterów jest pastor Jerome Jeffries. To tak chyba się... Okay. Więc... I on mi przypomina trochę... Znaczy... Znaczy ja w ogóle. Mnie, mnie, jak, jak pierwszy raz zobaczyłem, nie wiedziałem, że on, że on nie jest jakby główną postacią, to myślałem, że coś Aklimatera preacher, nie? że kaznodzieja, coś w tym stylu. Aha. E, no bo to jest też taki Super komiks, super komiks, żeby tak. właśnie nie było. Świetny komiks no I też podejmuje bo, boskie te, i, tematy, znaczy. W inny, w inny sposób, mm -hmm. troszkę. Czyli znaczy, znaczy, ja bym tutaj nie... patrzył na to, jak, jako, jeśli to będzie um, pastisz czegoś, to, to będzie raczej pastisz właśnie tego amerykańskiego kościoła, który. który y, który czerpie, powiedzmy, z chrześcijaństwa tylko to, co im się podoba, do tego, żeby na przykład robić jakieś telewizyjny show, że, że to, nie wiem, czy znasz taki serial Greenleaf, to jest nie, e, w ogóle wiesz, cała, się... cała korporacja kościelna. Tak jak na przykład sobie wyobrażasz o. Watykan, no nie, tylko, że e, w, w, powiedzmy na mniejszą skalę, tak, e, taki mega kościół, ale tam na przykład zamiast tych wszystkich habitów i tak dalej, chodzi się na przykład nie w garniturach w Oczywiście zakłada się jakieś takie ceremonialne yy, tam stroje do, do nabożeństwa czy coś w tym stylu ale to jest kościół amerykański, bardziej chyba jakiś taki południowo bap, yy, ktoś mówi, bap, yy, baptyści, południowo baptyści, nie, nie wiesz, że tam jest powiedzmy mniej tych rytuałów, więcej takiego show, yy, takiego śpiewania i tak dalej, i tak dalej. I, I ja bym widział właśnie bardziej na z tego, wiesz, jakiś pasji, że, okay. że, że, ja bym z... wiesz taki, że mi się wydaje, że po prostu oni wychodzą. Tak jak na przykład, no nie wiem, no, Mormoni na przykład, po, yy, choć wywodzą się powiem, z, z, z tej no różne rzeczy można o mormonach mówić, tak? Ale to są naprawdę mili, sympatyczni ludzie. To jednak teraz jakby jest od jakiegoś czasu takie podczepianie właśnie większości religii podchrześcijaństwa. Nawet nie wiem, czy, czy, czy scyntolodzy nie podpieliby się pod chrześcijaństwo, Jakąś wariantę. Znaczy dla mormon mormonii przecież są Tak, tak, mormonii, tak. Tylko, że to wszystko jest takie, że wiesz, ten prorok, no nie w mormonie zniknąć. i tak dalej. Jest, jest taki zupełnie inny. Jest interesujący, nie wiem, jest, jest fantastyczny muzykal i o ile się nie mylę to chyba twórcy South Parku go, go napisali, Book of Mormon, ale, ale mogę się mylić. W każdym razie no jest, jakby jest szerokie spektrum, no że, że oni to mogą zrobić w taki sposób, że to nie będzie obrazoburcze, wiesz, dla, dla kogoś, kto, kto, kto, kto, kto, kto rzeczywiście jest wierzący i tak dalej. Jednocześnie no Znaczy wiesz, tu dla mnie, dla mnie to nie jest problem, czy to jest obrazoburcze, czy nie. E, jakby wiesz, żyjemy, to, to jest fajne, że, że jakby jest wolność wypowiedzi i e, oczywiście pe, trzeba, e, trzeba, trzeba m, zachować pewien umiar pra, i, i, i, i, i bez jakichś szczególnych plugastów, tak bo jakby, znaczy są pewne granice, które narzucają sobie ludzie sami poprzez swoje wychowanie, poprzez tego, poprzez, z powodu tego, nie wiem, czy jak, jak są Moralnie przygotowanie jak, jak, jak z etycznego punktu widzenia wygląda. Co, coś wygląda, to oni tak postępują i starają się pewnych zakazów ogólnie przyjętych przez społeczeństwo się, się, się nie łamie. Co prawda mamy też przeginkę w drugą stronę przy politycznej poprawności, kiedy ludzie stają się cenzorami swoich wypowiedzi i następuje mam, mamy pojęcie zbrodnią myśli, czy już nawet nie można pomyśleć o pewnych sprawach, bo już się wypełnia już się zbrodnia. Tylko właśnie chodzi o to, że yy, ja nie wiem, czy to nie jest za ciężki temat teraz do. do no nie, do... Znaczy, ale... podejrzewam, że, że, że, że już to samo sprawi, że teraz się pojawi sporo komentarzy? Bo czym narzekaliśmy, że znaczy tak między sobą w rozmowie, że mało jest komentarzy pod audycją, to teraz podejrzewam, że pojawi się sporo komentarzy, bo wchodzimy na grząski grunt. No tak. Jak grząski grunt to od razu jakieś nie, niepopularne wypowiedzi i od razu mogą pojawić się komentarze, czy to. Pozytywne w tym wypadku podejrzane niestety będą większości negatywne. Znaczy, w co do mnie <śmiech> nie, nie, nie, nie nie sądzę. Znaczy, ja, ja myślę, że ja im daję pewien kredyt zaufania że właśnie, że to jest Ubisoft. Dokładnie tak jak powiedziałeś, że oni raczej będą unikali skandalu. Więc to wszystko znaczy... będzie na, na zasadzie takiego, że to będzie około. Że być może nawet się okaże, że, że właśnie te wszystkie symbole zostaną na, na tyle zmienione, żeby one nie odbywały się bezpośrednio i tak dalej. Więc jakby tutaj pewnie będą się pilnować. Nie wiem na jakiej zasadzie to, to zrobią, ale mnie po prostu cały ten klimat interesuje, wiesz, to miejsce, no bo to jest ciekawe, że to jest Far Cry 5, tak, czyli Primal w ogóle nie jest wliczany do, do tych cyferkowych Far Cryów, to jest bardzo ciekawe, mhm. więc jakby to jakby oni chcą wrócić do, do tych części, nie wiem, gdzie zawsze był jakiś taki e, charyzmatyczny, ale można powiedzieć, że chory psychicznie y, przeciwnik, antagonista, tak. więc był bardzo taką bardzo kolorową postacią. I, i, I was z trzeciej części, no do tej pory, jego to wprowadzenie, kiedy on tłumaczy, czym jest szaleństwo, no to jest, to jest już tak kultowy element, że każdy to kojarzy. I, tak e, jest. Nie, ja tutaj daję pewien zaufanie, jeśli oni utrzymają na przykład ten klimat, taki jaki był w Justified na przykład, tak? Plus oczywiście uh -huh. to taki, no trochę to korban, bo to jest nagra. I z tego co, co gdzieś mi się obiło uszy, jeden z głównych scenarzystów czy projektantów i, i, gry jest człowiek odpowiedzialny za *Saintrow* Row, chyba The Third albo albo którąś kolejną część. Nie, właśnie nie pamiętam dokładnie, że to, to moja wina, że, że sobie tego wcześniej nie sprawdziłem. Więc ja myślę, że tam po prostu będzie taki więcej napinki, wiesz, takiego jakiegoś absurdalnego humoru i, i, i bardziej bym widział, że oni będą się śmiejęli na przykład, nie wiem, z, z, z tego, tych, tych, tych, tych południowych stanów, tak? Że z, te, z tych redneków, że się tak wyrażę, bardziej niż niż czegokolwiek innego, no ale zobaczymy, ja jestem ciekawy, ja jestem ciekawy, muszę przyznać, że, że mnie nie zainteresowali e, tym, że, że po prostu podjęli taki temat, że nie, nie zrobili wy wszystko według tego samego formatu, bo e, niby to jest ten sam wzór, no bo jednak Far Cry 5 no, sugeruje, że to będzie mhm. znowu to samo, tylko powiedzmy inny klimat, inne miejsce. W, w, wydaje się bardziej, to znaczy ta gra bardziej ma chyba Rozbudowaną fabułę. Jest, te te wstawki, wstawki przerwnikowe pokazują, że to jest coś bardziej wręcz. Ale tak. GTA, jeśli chodzi o. Tak. Nie, pokazywanie fabuły. No, nie, no, zobaczymy. To no, ciekawe tak. postacie, też m to takie poboczne, właśnie. Mnie ta okładka trochę tak dziabnęła, tak? Mhm. I szczerze się do tego przyznaję, także... To... No nie, no, no znaczy, aha, znaczy wieszne... ja, ja, ja cię rozumiem, bo, bo, bo tak, tak okładka jest stylizowana na Ostatnią Wieczerze, no, tylko, że po prostu no jest, właśnie, no tak, jest tak się... e, tak poukładana, ale to jest taki motyw, który w popkulturze jest tak często wykorzystywany, w tym sensie, że gdzieś tam ludzie są poukładani czy w jakichś serialach, popularnych sitcomach, że jakby daje im malutki kredyt zaufania, jeśli chodzi nie o... Nie, no to jest, o, o, o wiesz, Ubisoft to... robi dobre gry. Z... No ja w Far, ja Far Cry, jak się większości... Tak. Świetnie, bo wiem, Far Cry 3 jest rewelacyjny. Far Cry 4 grałem mniej, tak samo jak Primala, ale to nie że to były gry po prostu, jakby były inne tytuły, które mnie wtedy bardziej wciągnęły. Natomiast zwłaszcza Far Cry 3, ja spędziłem na nim mnóstwo go, się bawiłem wyśmienicie, tak. także to jest... Pod tym względem, jakby pod względem gry sądzę, że to będzie dobra gra. Zobaczymy, jak zostanie potraktowana ta wersja, znaczy jakby może ta warstwa fabularno, nie wiem, no. Tak. Jakie jeszcze inaczej? Znaczy, fabularno. Ja tak, że tak, właśnie to jest ja cały czas plan. gram w Wildlands, nie? z Recon i tam mój główny bohater nosi taki kowbojski kapelusz, więc ja zdecydowanie jakby wcielam się takiego, znaczy takiego... Tak jak na przykład właśnie w serialu Justified był właśnie ten marszał Rayland e, Givens, nie? ten główny bohater. Więc ja, mm -hmm. po prostu takim jestem małym e, e, szeryfem. Na tym, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało w, tym, e, w, w Far w 5. Ehm, mamy już... E, zbliżamy się końcowi, więc chciałem Cię zapytać w takim razie w co ostatnio grałeś? E, drogi Juchawie, e, takiego... E, w, no więcej niż niż chwilkę pracę na na, na Pixel, bo o tym żeśmy porozmawiali. Czyś grłeś, jak już właśnie od od tamtego czasu trochę dłużej. Znaczy, przede wszystkim grałem bardzo dużo w Diablo. Bardzo dużo grałem w Diablo, Diablo 3 na Xboxie One, ponieważ zobaczyłem, jak czasem w promocji pojawiło się w sklepie, to, że można było kupić Diablo Ultimate Evil Edition za bodajże, nie wiem, 60 zł, coś takiego. Akurat jakby wersję ten gry zazwyczaj dostaje za darmo, tak. ale konsolowej nie. Miałem, miałem wersję na PlayStation 4, którą wymaksowałem, no i tak zacząłem grać. Pojawiły się na konsoli teraz sezony, który, czyli dodatkowe wyzwania i możliwości zdobycia fajnych przedmiotów i rozwinięcia postaci. I tak zacząłem grać, że znowu wymaksowałem. Wiem, spędziłem spędziłem o, na, na Diablo no, to tak bardzo dużo godzin i cały czas mimo wymaksowania sobie... To jesteś gotowy na, na nekromantę na każdej możliwej platformie. Tak, jestem gotowy na nekromantę na każdej możliwej platformie, jak, jak nekromanta i nekromantka się pojawią. To pojawi będzie jakiś taki pojawią. płatny dodatek, dodatek, prawda? Będzie płatny dodatek, nie, zupełnie nie mam pojęcia ile będzie kosztować. Będzie płatny i to będzie wprowadzenie nowej postaci, która oczywiście będzie mieć nowe też wszystkie kwestie mówione. A jaki jak będzie roku? miała głos? Możesz... Super. Co yes, to nie, nie no, możesz obejrzeć sobie. Aha, akurat pojawiły się, z, pojawiły się zwiastuny, można obejrzeć sobie z, zwiastun i Czyli nie będzie jakichś zakulisowych informacji, w sensie tajnych? Jest, <laughs> jest, nie, nie. Znaczy, ja nic za bardzo. Znaczy, jeśli ktoś chce sprawdzić, jak wygląda nekromata, w grze, może odpalić sobie publiczny serwer mhm. testowy i nekromata jest tam dostępny i można sobie normalnie grać. Be, bez żadnego problemu i, i jakby cały czas ta postać jest testowana, natomiast nie mam pojęcia ani kiedy wyjdzie, ani ile będzie kosztować, a nawet gdybym wiedział, to i tak niestety nie mógłbym powiedzieć. Natomiast kiedy, kiedy wyjdzie, to to z pewnością zagram i to pewnie pewnie będzie się to też wiązać z, z wprowadzeniem nowego sezonu. Teraz mamy sezon 10 w grze, pewnie będzie sezon 11, czyli te postacie stworzone do tej pory zostaną zlikwidowane, przedmioty chyba ocalają, natomiast w postaci zniknął i będzie można grać od początku, wykonując różne wyzwania. Natomiast Diablo to nie jest gra, która... To jest gra powiedzmy już wiekowa. Tak. Diablo ma już swoje lata. Diablo ma 5 lat. Wow. Co świadczy dobrze o niej, że cały czas się w nią gra. Stomblitzer robi takie gry, które, się... które trwają i trwają. No, tak. Ile już ma World of Warcraft? Bo, bo cały czas... Jeden... 12 lat. 13 lat. lat. Są ludzie, którzy e się urodzili... Po World of Warcraft i dopiero zaczęli właśnie grać. I... <laughs> Chyba tak. Chyba tak. Ja wiesz, jest też gra inna Blizzera, którą grałem non stopa już nie będę nie mówi mówił czy Hearthstone, To jest tak, taki, taki, nie wiem, taki nauk mój lekki. Ale gra, która pojawiła się niedawno na Xboxie oraz na nie na PlayStation, tylko na, na PC. Na PlayStation pojawi się w przyszłości. Nazywa się Tokyo 42, Tokyo 42. jest to gra zrobiona przez firmę Mode 7. Mm -hmm. Firma, która. Um, Stworzyła fantastyczną moim zdaniem grę Frozen Synapse. Frozen Synapse to była taka. O, no to... nie, w sensie w ogóle nie, nie skierzyłem y, tych gości właśnie z Frozen Synapse. No, to właśnie, Frozen Synapse. Jeśli ktoś nie grał w Frozen Synapse, a lubi strategie taktyczne, mhm. to koniecznie powinien w Frozen Synapse zagrać, bo to jest rewelacyjna gra. Absolutnie rewelacyjna. Mhm. Ale powiedzmy, powiedzmy o Tokio 42. Tokio 4, 42 to jest takie, gdzieś widziałem określenie, które no, mi się podoba, to jest takie połączenie syndykatu, Syndicate oraz GTA mhm. z domieszką. Dużej dawki przychodeli. Tak. Naprawdę dużej dawki przychodeli. I sterujemy nie, jed, nie czterema agentami jak są takie, tylko jednym jednym takim podejrzanym o zabójstwo człowiekiem, który, aby oczyścić się z podejrzenia o zabójstwo, staje się płatnym zabójcą. Tak. To jest taki ciekawy paradoks, ale myślę, że twórcy doskonale ciekawy wiedzieli, paradoks. jaki efekt wywołają tak, właśnie. Tak. Staje się płatnym zabójcą, żeby wdrapać jest się tam. jakby na tym, na tym, na tej drabinie płatnych zabójców i poznać tego, kto go wrobił w, w zabójstwo. Mhm. Także, żeby żeby dostać zlecenie na taki, tego, I taki, taki trochę John po dostałeś... pod tym względem. Nie? Może, żył może sobie człowiek tak, normalnie, więc... wiesz odwiesił, prawda, yy, karabiny, pistolety i tak dalej, miecza yy, na wieszaku, tam na półeczce zostawił, a tu nagle go znowu wciągają w to bagno właśnie tych płatnych zabójstw, czy niepłatnych. Yy, ale w ogóle bardzo ciekawa jest oprawa graficzna. Ona jest taka, taka, taka sterylna wręcz, nie? Że, że jest bardzo mm. rozbudowana, bo to jest chyba w ogóle jakiś duży, duży świat, otwarty, ja po prostu sobie tak z ciekawości tylko obejrzałem parę, parę fragmentów, parę recenzji, żeby mieć w ogóle pojęcie, co to jest i, i muszę przyznać, że, że to ma bardzo ciekawą taką stylistykę, że to jest bardzo ciekawy, jakby wyraźny przez to nie, obraz, nie wiem jak to powiedzieć, chociaż mimo wszystko ten, ten ludzi którym gramy jest bardzo malutki. Ludzik jest malutki, nie, nie wiem czy miałeś okazję na iPadzie, chyba na, na, na Androida też wyszła, taka gra, która się nazywa Wonderput Golf. I ona jest, też, ona jest też we Fleszu. Mm -hmm. Właśnie odpaliłem, jest we Fleszu. I ona ma taką oprawę graficzną, jak w Takie 42. Ma podobną oprawę dźwiękową, także wydaje mi się, że twórcy mocno się tym Put Golfem inspirowali, chociaż nigdzie nie widziałem jakby informacji na temat, to jest takie moje własne jakby Moja własna dedukcja. Jeśli się okaże, że to prawda, to ja pierwszy o to powiedziałem. Like Ale <comparison> Wonder Put Golf to jest gra, w której w mm, takim właśnie bardzo mocno stylizowanym świecie izometrycznym gramy sobie w golfa i co chwilę odpalają się jakieś. E, Takiego mini-golfa mm -hmm. Co chwilę ten świat przekształcamy też naszą grą. Sprawdźcie, bo to, bo, bo to, bo, bo warto zdecydowanie wonder Put przez dwa ty na końcu golf. I ona jest i na iPadzie, i na, i, na, i, i we Flaszu. I jeśli nie wiecie, jaki, jeśli nie wiecie jeszcze, jaki styl graficzny ma Tokio 42, to, to, to jak odpalicie wunderputa, to już będziecie wiedzieć. Izometryczny, gdzie nasz ludzik jest naprawdę malusieńki, biega sobie po tym świecie, świat jest, ma, jak już wspomnieliśmy, bo ma bardzo ciekawy projekt graficzny, ma przedstawiający Tokio w 2042 roku. Tokio, w którym chyba szczepy cybernetyczne i jakby możliwości reinkarnacji są na, jakby na co dzień. Dlatego tak trudno kogoś zabić tak na stałe. Właśnie, że to jest Gdy... tak naprawdę ta moralność jak się zwycięża, bo tak naprawdę nie zabijając jest jeszcze szansa, że te osoby nie zginą da, na śmierć. jest szansa, że, te, że nie zginą na śmierć. Plus można w każdej chwili też zmienić swój swój wygląd, naciskając klawisz B, przekształcamy się w kogoś innego i w ten sposób możemy uciec przed ewentualną pogonią, bo w tej grze po prostu otrzymujemy zlecenia na zabójstwa, które trzeba przeprowadzić w różne, w różne sposoby. Naczy, czasami nie są to zabójstwa, czasami trzeba na przykład sprowokować różne grupy do, do walki między sobą. Na przykład jedna z misji początkowych to jest taka, że musimy sprowokować grupę punków i doprowadzić ich do miejsca, gdzie odpoczywają nudyści i zobaczyć, co się stanie. No i, dzie, i, i dzieje, dzieje się ciekawie. No taka ta czysta przychodnia. No. Plus moim zdaniem absolutnie rewelacyjna ścieżka dźwiękowa. Ja już dzisiaj ją wrzucałem u siebie na, na, na Facebooku, na profilu Official Ryslav i ta ścieżka jest fenomenalna. Możecie ją za darmo posłuchać na, na Spotify, u. ja ją kupiłem sobie na iTunes. To są takie jakby, dla mnie takie pomieszanie Wangelisa z okresu Blade Runnera no, z takim z takim, takim synthwave lat 80 z ambientem, i no, rewelacja. Jak na słucham tej płyty już dzisiaj czwarty czy piąty raz. On znaczy w zasadzie słucham jednego z albumów, uh -huh. bo to jest dwupłytowy album. Na razie słucham jednego albumu, już właśnie po czwarty czy piąty raz. W tle sobie przegrywa. Akurat w tej chwili nie wiem, no, bo, bo nagrywamy, ale tak, tak to cały dzień mi ta płyta, płyta towarzyszy. I jestem nią absolutnie, absolutnie zauroczony, więc. A sama gra jest. A sama gra jest polecam. długa w tym sensie? Nie wiem, nie. Wydaje mi się, że ona może być długa. Natomiast wersja konsolowa ma pewne wady ta, która jest na Xboxa, a na PlayStation 4. Sterowanie 40, właśnie. Bada nie? Sterowanie, nie nawet nie, nie chodzi o sterowanie. Chodzi o to, że ewidentnie interfejs jest przystosowany wielkościowo do wysokiej rozdzielczości w komputerach. I żeby, jeśli ma się duży telewizor, to teksty wyświetlane są mało widoczne. Trzeba być, podejść blisko, jakby kiedy zmieniamy jakieś opcje, to też trzeba podejść blisko, bo, bo, bo nie widać, co się dzieje. Nasza postać jest też tak malutka, że tak naprawdę musimy być bardzo blisko tak. ekranu żeby, żeby, żeby ją widzieć żeby no bo tam móc kontrolować właśnie, że o ile na przykład gdzieś tam grasz skradankowo no bo ta gra też na tym trochę polega to to sterowanie padem wydaje się ok ale w momencie kiedy dochodzi do tych strzelanin to zastanawiam się jak to jest rozwiązane bo myszką powiedzmy celujesz sobie pokazujesz tak jak właśnie to było w syndicate mhm. pokazujesz do kogo masz strzelić jesteś za, za węgłem czy za jakąś osłoną i po prostu tylko wychylasz się strzelasz tak? a, a jak to jest zrobione na padzie tam to celowanie czy to jest tak... tutaj jest sterowanie na padzie zrobione w ten sposób że wyginasz Prawy drążek w stronę, w którą chcesz i naciskasz pół. Zresztą, szczerze powiedziawszy, do tak, tej czy nie pory ma dokładnego jakby... celowania takiego, że konkretnie... Nie jest super dokładne. Nie. znaczy, możesz to, możesz zrobić, jak wciśniesz e, prawy drążek, to się pojawia taki, jakby, pasek, on jest szcz szczególnie przydatny przy strzelaniu ze snajperki i wtedy możesz namierzyć kogoś dokładnie. E, przy niektórych broniach ty po prostu wychylasz drążek, a, a są takie broni jak też katana, gdzie musisz podejść do kogoś blisko, też wciskasz drążek, Zresztą są całe to sterowanie no, nie jest super łatwe na razie, Może człowiek się do niej do niego przyzwyczai. Trzeba trzeba pamiętać o dosyć częstych zmianach perspektywy za pomocą tych bumperów przycisku tak, bumperów, bo Tam jakieś ukryte przejścia, Tak jest, jest ogólnie cała jakby cały świat gry przedstawiony w tej izometrycznej grafice jest nie wiem, jakiego słowa użyć, żeby dobrze, tu wielu słów musiałem użyć, jest naprawdę wyjątkowy, plastikowo, pastelowo, jaki, by. Ale jest jak, bardzo jasny, nie? Jak jak na, na taki tak, tak. jest. Tak, tak, tak, to jest, to jest jakby, um, Wręcz cukierkowy się mhm. wydaje w niektórych aspektach. Natomiast to jest aż, aż trudno opisać i, i muszę, muszę poczytać sobie o białego człowieka, pana łosiaka, który tam świetnie opisuje obrazy, żeby nauczyć, żeby zdobyć wiedzę, opisywania obrazów. Mhm. Tutaj jakoś. Nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu poprosić naszych drogi słuchaczy, aby zerknęli na to, tak. jak ta grafika wygląda, bo, bo mi brakuje dosyć, mi w tej chwili brakuje słów, żeby, żeby to przedstawić. Grafika jest izometryczna przypominające Wonder of Put Goal. Tak, tak. Ale, ale w, ty, w tej stylistyce jest ta metoda, bo właśnie to m, trochę się też obiera na jakieś złudzenia, znaczy nie złudzenia, tylko po prostu niektóre rzeczy się zlewają, są ukryte tak, trochę i to, obracasz... trochę eszerowskie. Tak, trochę, tak jakby jak, jak grafiki pana Eschera, czyli takie jakby niemożliwe, tak. niemożliwe konstrukcje... Tak. To tutaj te konstrukcje są możliwe, ale czasami perspektywa zmienia się tak, że z, także modyfikuje nas, nasz, nasz ogląd sytuacji. Tak. Znaczy, ja, nie, nie, nie wiem, czy bym tak daleko sięgał, ale nie wiem, czy pamiętasz Echochrom, chyba taka była Pamiętam, na jak najbardziej. I tam po pamiętam, prostu pamiętam, tak, tak, tak się, i to było płynnie, bo tam nie było 45 stopni czy 90 stopni, ta zmiana kamery, tylko po prostu płynnie się tak zmieniało perspektywę, aby, aby na przykład, nie wiem, utworzyć jakieś takie wcześniej ścieżki, no nie bo to wszystko była taka prosta, taka kres, rysowana grafika kreskowa, czarno-biała. Znaczy oczywiście tutaj jest bardziej skomplikowane, poziomy są to bez wyznania, ale właśnie gdzieś tam jakby coś takiego było na zasadzie oczywiście troszkę uproszczonej, no to, to rewelacja. To rewelacja w Tokio. Znaczy tutaj nie, nie ma chyba takim, wydaje mi się, że daleko nie doszedłem, na razie jestem na drugim obszarze Tokio, drugiej dzielnicy, ale chyba nie ma takiej sytuacji, że przez modyfikowanie perspektywy możesz manipulować światem jako takim. Tak jak to było w Eko gdzie rzeczywiście otwierało się nowe ścieżki przez to, jak ustawiło się perspektywę. Tutaj po prostu możesz zauważyć pewne rzeczy, które normalnie mogą umknąć z tego powodu, że ten świat klockowato, pastelowo-cukierkowy jest dość też skomplikowany. Jest dużo mhm. różnych e, tam elementów, które na pierwszy rzut umykają nam, naszym, naszym oczom, więc e, naprawdę gra jest... E, ja nie mogę jej polecić z czystym sumieniem, bo ona jest dziwna. Ale muzykę możesz polecić. Ale muzyk, muzykę mogę z czystym sumieniem polecić. E, ja w nią będę grał, ale to nie jest tak, że jestem nią totalnie zachwycony. Na razie jestem na takim etapie ostrożnego badania. Może bym lekko to porównał właśnie z Far tak, o piątką, tak? Do farkraja podejdę tak, że będę go ostrożnie macał łapką i a nóż mi przypadnie do gustu, ale moje pierwsze jest tak, o, nie wiem za bardzo o co chodzi. Tutaj jest też, że tak Kurczę, to jest ciekawe, ale to jest takie dziwne. Jak sobie z tym poradzić? Jak, powiem tak, ja już się pocikałem na pierwszej misji, bo, bo czegoś tam nie, jakby nie, nie do końca zrozumiałem opis y, samouczka i nie wiedziałem, jak przejść jedną misję, w której musiałem tam, kogoś granatem zlikwidować. Tak, myślałem, że najpierw muszę, muszę powiedzieć na bliską odległość, Się okazało się, że wszystko jest super proste. Tak? A jakby y, nie, niepotrzebnie komplikowałem sobie życie. Ale, ale gra jest... Pozytywnie dziwna, natomiast nie mogę jeszcze powiedzieć, czy jest zachwycająco dziwna. Może w następnych odcinkach jak będzie okazja wrócić do Tokio, to, to, to wtedy. Ale muzyka jest zachwycająco wspaniała. Mm -hmm. jest, muzyka, jest tak. rewelacyjna. Mm -hmm. Ja tylko wspomnę, że y, zacząłem grać w Regali, ale to na, na, w następnym odcinku trochę więcej, bo to to, to to pierwsze takie właśnie, pierwsze walki takie jakieś zwiedzanie, czytanie itd., the, the Surge, y, i tak dalej, więc jest spoko. Nalegam do search i. Pewnie obiło ci się uszy, co nieco. To jest ta gra. mam sercz, mam serce. to jest. Są podobne w klimatach właśnie science fiction, także bardzo futurystyczne, że zamiast, powiedzmy, miecze to mamy jakieś piły łańcuchowe i tak dalej, Jest bardzo ciekawa. Tylko po prostu nie miałem, miałem bardzo długą przerwę, bo całe te wakacje, które spędziłem, nie grałem i dopiero teraz mm -hmm. razu przyszedłem drugiego bossa. Taki dosyć męczący. Nie? Jakoś tak w tej samej, w tej grze ona jest bardzo dynamiczna ale brakuje mi jakiejś takiej finezji i jakiegoś takiego yy, opanowania ty, ty, tych walk. Znaczy w pewnym momencie, jak ja na przykład tak, tego, tego drugiego bossa chyba trzy godziny po prostu podchodziłem do niego I, i, i, i pierwszą fazę opanowałem do perfekcji, tak że wiesz, super był, ale ta druga faza była dla mnie zbyt chaotyczna, więc ja nie wiem, ale do, do, do jeszcze też, też wrócę, bo, bo to jest ciekawa gra i, i, i muszę przyznać, że, że Deck 13... No, zaryzykowało, ale z tego, co, co, co widzę, że, że, że ta koncepcja futurystyczna, jeśli chodzi o grę, tak zwaną, so podobną że jakoś się sprawdziła. I, i, i zobaczymy, jak mm -hmm. to będzie wyglądało. Gram w, w taką grę, znaczy pograłem trochę, i to jest gra, która jeszcze nie wyszła, znaczy ona jest w early accessie. Planet Nomad. Więc to jest gra, która właściwie można powiedzieć, że jest tym, czym chciałbyś, żeby na przykład, nie wiem, No Man's Sky było, kiedy wylądujesz na jakiejś losowej planecie, że będzie bardzo ciekawa, okay. pod względem właśnie fauny i flory, jednocześnie, że po prostu to wszystko będzie takie spójne, a jednocześnie będziesz miał bardzo rozbudowany crafting. Na, na takiej zasadzie, że budujesz, trochę jak w Space Engineers, w której nie grałem, ale, ale z tego, co, co, co wiem, tam po prostu e, może właśnie, no, science fiction, ale to jest taki Minecraft w kosmosie. I tutaj troszeczkę też jest. Ja oczywiście sobie gram yy, yy, w modelu kreatywnym, tak? Bo jest oczywiście ten model survival, gdzie, gdzie każdy, każdy komponent, no nie na no to, to wszystkie surowce muszę zebrać, jak, coś zbudować, no to potrzebujesz to wszystko połączyć i tak dalej. Ja bawię się na zasadzie, że mam wszystkie te klocki dostępne jak w LEGO. Czy budujesz sobie bazę, yy, czy budujesz sobie pojazd? Jest bardzo ciekawe, bo tutorial ci trochę opisuje, że wiesz, chcesz mieć pojazd. Tak, musisz postawić kabinę zawieszenie, koła, akumulatory i później to wszystko połączyć. Bardzo proste, ale to jest taki, taki trochę Lego technik i to mi się to podoba. Mm -hmm. A propos właśnie piksela, piękna prezentacja Lego, ale to już <głos> może kiedy idzie o tym. O, właśnie. To powiem szybciutko, była, była, były piękne dioramy tak, tak, Naprawdę, bardzo dużo. Ja kilka zdjęć mam, więc na pewno później na grupę Fantasmagiri wrzucę w galerii, bo rewelacyjnie to wyglądało, więc Planet mas po prostu świetnie się sprawdza dla kogoś, kto Y, kto był bardzo rozczarowany właśnie tym elementem y, tego rzemiosła, tego budowania y, w Nomen Sky. I ja jeszcze nie, nie, nie wyleciałem z tej planety, więc nie mam pojęcia, czy w ogóle nomy, y, czy planet Nomad y, ma kosmos, ale chyba ma, ale, ale ja po prostu jestem na planecie, która, która wygląda mniej więcej tak, jak, jak powinna wyglądać. Tak? I, I być może to jest kwestia tego, że zamiast stawiać na proceduralnie nieograniczoną liczbę tworzonych, nie, nieograniczoną liczbę wytworzonych planet, gdzie tak naprawdę oprócz um, kilku elementów, jeśli chodzi o kształt i, i, i pewnego losowego ukształtowania terenu, tak naprawdę wiele elementów tak, i tak się powtarza, tak, że, że, że, że czy rośliny, czy zwierzęta w pewnym momencie zaczynają być do siebie bardzo podobne. Tak tutaj z tym nie ma ale to jest early access. Jeszcze gra nie jest zoptymalizowana, więc y, y, potrafi się krzaczyć i żeby od jej potencja, potrzebujesz naprawdę mocny sprzęt mo mocy. Więc e, ja tylko po prostu tak, tak powiem, że jak, jak ktoś, ktoś szukał, e, albo był rozczarowany na no Sky, to niech zerknie na planet Nomad i zobaczy, czy, czy to, z czego nie brakowało, czy jej nie brakowało w, w, w, w tamtej czy przypadki nie znajdzie tutaj. I, I tyle. No to super. I tak, będziemy zamykać nasze nagranie. Myślałem, że powspomin powspominamy o książkach, bo mieliśmy bardzo ciekawą dyskusję na temat książek. wymieniliśmy się paroma tytułami, które trzeba, trzeba poznać. I żeby już nie przetłumaczyć, tylko wspomnę, że te tytuły, które ja chciałem polecić, to wrzuciłem ich układki na, na, na, na, na, na grupę To jest Jedna to jest powieść science fiction Osobliwość Dariusza Domagały. Naprawdę fajny, fajny hard science fiction. To jest książka niedługa, ona ma chyba mniej niż 300 stron, więc jakby dużo czasu nie zajmie, a, a, a czyta się bardzo fajnie. No i, i najnowsza książka Krzysztofa Piskorskiego, 44. Czyli coś, co Tygrysy lubią najbardziej, czyli a, taki ala steampunkowy klimat, bo akcja się dzieje w połowie XIX wieku, ale jest, jest zamiast pary tak zwany eter, czyli energia próżni i e, międzywymiarowe bramy, które jakby przenoszą, znaczy w ogóle połączyły e, jeden, znaczy ten główny świat, właśnie z, z jakimiś takimi kolejnymi iteracjami tego samego świata. E, Rozwinięte są na przykład one w różnych stopniach i to jest wszystko bardzo ciekawe. ten świat jest bardzo ciekawy, a jednocześnie tam jest bardzo interesująca kwestia właśnie głównej bohaterki, przyjaciółka, kuzynka Emily Platter, bo to jest w ogóle bardzo ciekawie zrobione, że ją na tajną misję wysyła Juliusz Słowacki. O, To, to już mus, to to jest, jest, wami, jest okay. klimat taki i ona będąc w Anglii, której się dostaje właśnie przez, przez ten inny świat, przez bramę międzywymiarową, jakby, jakby takie kółko trochę robi, trafia do, do, do Londynu, w którym trafia do tajnej loży, której, której taki mały spoiler, ale to na zachętę powiem, której dowodzi, której mistrzem jest Lord Byron. I, o, i to jest, czyli, czyli jest klimat... Widzę powiązanie z Ligą Nieciechów Jest i super i jak Lord Byron się dowiaduje, że ona jest z Polski i tak dalej, to tam dochodzi do takiego jakby trochę tak z takich dyskusji wynika, chociaż ta bohaterka jest mocno zakamuflowana, jakby ona jest taką trochę podwójną agentką, no wychodzi, że ona jest wysłana przez Adama Mickiewicza, no więc po prostu jest tak rywalny. ale to jest wszystko tak sensownie, podane, że to nie jest tak dla, dla humoru zrobione, tylko właśnie to jest, to, jest, to, jest, to jest świat, w którym Polska jakby szykuje się do zrywu, żeby, żeby, żeby powstać z kolan, nie? że jakby Odbudować jej tą potęgę. No jest rewelacyjny, jakby, jakby to tło historyczne, właśnie wymieszane, właśnie z tą fantastyką. Um, taką, taką. Znaczy, ciężko powiedzieć, że to jest fantastyka naukowa, w sensie to jest fantastyka naukowa, ale zawsze, jak myślimy o fantastyce naukowej, to myślimy o, o fantastyce y, przyszłości. A to jest ten taki miks takiej alternatywnej historii, y, co by było, gdyby gdyby wynaleziono coś, co, co pozwoli na przykład rozwinąć się szybciej albo jakieś aspekty rozwinąć się szybciej a nie, a nie byłoby to coś znanego powiedzmy z, z naszego świata i dlatego 44 bardzo, bardzo polecam Krzysztof Piskorski a książkę, którą ty, ty polecałeś mi, drogi Jarosławie to jest, to jest część chyba serii Ostatnia Rzeczpospolita. Znaczy ja ci polecam całą, całą serię Ostatnia Rzeczpospolita, tak. ale to Biała Białe Reduta na przykład. Tak, możesz... tak, że to jest Tomasz Kołodziejczyk, czy Kołodziejczak? Kołodziejczak. Kołodziejczak. Kołodziejczak. Tak. Więc to też, ale to już następnym razem o tym porozmawiamy, więc. <śmiech> ale, ale taki naprawdę to, jest, to są książki, które warto. Nie, warto przeczytać, warto poznać. Ciekawi mnie bardzo, czy, pod, czy moje przewidywania dotyczące liczby komentarzy się spełnią. No zobaczymy, zobaczymy. <śmiech> Dziękuję Ci, drogi Rysławie, za, e, za rozmowę. Jak... Dziękuję bardzo bardzo, za bardzo. bardzo miło. Mam nadzieję, że, że ten, mimo niepopularnych opinii, tak. jeszcze kiedyś się pojawi. Tak. Ja się <śmiech> bardzo cieszę, że że Grysław wrócił jak Feniks Popiołu i 71 pierwszy odcinek nagrałeś już jest dostępny w internecie, więc jak słuchacie... Tak, trzeba koniecznie podkreślić, że przy dzięki ogromnej pomocy Beniemnia Durskiego, czy Jemiela, który był moim gościem i, i, no i bardzo nam się miło rozmawiało mhm. na, na różne tematy, więc zapraszam, jakby ktoś chciał posłuchać Grysława, to, to jest 71 odcinek, pewnie nagramy jeszcze 72 przed E3, będzie po E3 coś, mhm. a później to nie wiem. Dobra, no ja mam nadzieję, no, bo, że, że bo Jarosławie... jesienią wróci do spotkamy radia. Spotkamy się właśnie tutaj też w tym wirtualnym studiu, żeby E3 omówić jak zaraz jak się skończy, bo, bo e, pamięć tak, że wszyscy tak psioczą na te E3, ale jednak e, człowiek zawsze czeka. Ja nie pciucę, ja się nie mogę no, Ale wiesz, ja taki, taki, taki, taki hipsterski jest, a P3, no, Sain, tam, a, ja, no, a jeszcze jak z... pracujesz ja w branży, się się to tak wiesz, wiesz to. wszyscy biedni ludzie, którzy tam muszą wiesz, trzy pary butów schodzić, żeby tam coś zobaczyć dla, dla tych mas, no nie. Ja tam zawsze się cieszę, że że jest jakiś taki, że coś nowego jest, że, że są jakieś przecieki, że jest ciekawy, więc na pewno będzie co, co komentować. I jeszcze tylko jedna z, e, sprawa organizacyjna na koniec. E, przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, e, którzy wspierają Fantasmo e, W ogóle e, bardzo chciałem podziękować e, Pawłowi za, za DVD e, z Łotrem I. Pamiętajcie, DVD to lasa dyski przyszłości, więc warto, warto je kolekcjonować, kiedyś będą e, warte. Jeszcze mi w kolekcji bez Fajny brakuje Przebudzenia Mocy z dubbingiem na DVD, więc... E, jeśli ktoś ma niepotrzebne, pamiętajcie o mnie. W każdym razie m, chciałem e, też zapowiedzieć oficjalnie już zbiórkę u nas, serwę na serwer i na hosting, właściwie na hosting Fantas to jakiś miesiąc, e, półtora Więc e, powiedzieć, to nie jest jakaś wygórowana kwota, więc każdy, każda pomoc finansowa pod tym względem będzie mile widziane. Pamiętajcie, że e, informacje znajdziecie e, na, na, na s, w wpisie, na stronie www.fantasmagierii.com Generalnie y, każdy datek jeszcze przesłał pana na dachmanmałpa.fantasmagieria.net jest, Dachman, małpa, .net, y, jest, jest mile, mile widziany, więc y, w tym, w tym e, miesiącu, w tygodniu, właśnie my tu na początku miesiąca jesteśmy. Dziękuję Maćkowi i Pawłowi. Y, no i to wszystko. Dziękuję jeszcze raz wszystkim drogim pamiętajcie, żeby y, Rysława siedzieć przede wszystkim na Official Ryslaw y, profilu na Facebooku, tam wszystkie informacje dotyczące y, angielskiego dla graczy, gry Sława, na no i wiele ciekawych innych informacji, konkursów, bo też wiem, że raz na jakiś czas coś organizujesz, więc naprawdę się dzieje. Tak, więc raz na tydzień, raz na dwa tygodnie jest jakaś gra do zdobycia. A tak, to to oczywiście serdecznie polecam fanpage Fantasmagiri i grupę Fantasmagieri, gdzie zawsze coś tam ciekawego raz na jakiś czas się pojawi głównie science fiction, właśnie polecanie książek i tak dalej, i tak dalej, więc no, to wszystko. Dziękuję i jeszcze raz do usłyszenia za tydzień. Hej! Wielkie dzięki na razie.